Dzień dobry panowie, Pszczele Wieści, druga seria, drugi odcinek Nagrywamy dokładnie dla archiwum, powiem, 12 kwietnia 2021 roku No dzisiaj, e, w takie, wczoraj był szczególnie przynajmniej u mnie ciepły dzień, jak tam u was panowie Obloty już były? Były obloty, były już, powiem Ci, kilka dni zostało. W sumie 15 zaczynałem przekładać larwy, także sezon rozpoczęty w pełni. W pełni? Tak. Przekładałeś już larwy? O, Nie Ty. 15, 15, za 3 dni. Czyli masz już trudnie? E, klienci mają. Ja mieszkam w takim regionie, że u nas trudnie, pojedyncze są. Ale nie A, tak bo będziesz u... nieunasienione, dokładnie, tak? Dokładnie, dokładnie. Tak. Nieunasienione matki około czerwca są. są Okej. Okay. Emil? U mnie, u mnie sezon również rozpoczęty na całego i co ciekawe, chyba z tego samego dnia ciepłego skorzystaliśmy ja i Tom, bo też we czwartek będę przekładał pierwsze, e, pierwsze matki, ale to w takiej bardzo małej ilości e, do takiego małego eksperymentu, także Okej, okay. ale coś tego. powiesz o tym eksperymencie? Czy, czy no, nie? Jak, jeśli coś z tego wyjdzie, to powiem. Powiedz teraz, powiemy, czy wyjdzie. To ja jestem z, zacofany w, w kierunku do was, ale wydaje mi się, że jakoś tak też pogoda to sprawiła, bo tak właściwie to jeden raz za, z, zajrzałem do wszystkich uli po jednym razie dopiero, a do jednego nawet w ogóle nie zajrzałem, bo widziałem, że tam to, tak od góry wszystko jest OK i ładnie z pyłkiem chodzą. I nie potrzeba... Dzisiaj w jednej rodzinie tylko tam wsadziłem ramkę z węza, tak to jeszcze nie poszerzałem, dlatego, że no po tych tam dwa i pół tygodnia temu tak było cieplej, to później się zrobiło tak chłodno, że no nie było kiedy tego robić właściwie, no. Ale i też nie miałem takich potrzeb, tak, że może jakoś u was cieplej było. Czy u mnie no ostatnie, czy ostatnie kilka dni były ciepłe, w tej chwili znowu jutro ma być też ze śniegiem i jakieś bliskie zeru temperatury albo albo no lekko powyżej zera, ale tak, wcześniejsze kilka dni były bardzo zimne, ale w sumie sezon się rozpoczął dość wcześnie, zdążyłem już wywieźć na jedną z pasiek kilkanaście uli, także także, także ruszyło już dość mocno. Przepraszam bardzo, poza anteną opowiadałeś, że masz warszawskie, po, poszy, zwykłe. Zwykłe i poszerzane, tak jest. Okej, okay. i jeździsz z takimi ulami, tak? Nie, nie, wywożę, po prostu na nowe miejsce, gdzie będą cały sezon stały, albo cały rok nawet stały, także nie, nie, nie, bez przesady. Słuchaj, naprawdę, ja wiem, że nie dbam o swój kręgosłup, ale nie aż tak. Wiesz, może z żoną, no nie wiem, pytam po prostu. No, ja mogę powiedzieć, że dzisiaj rozdziewiczyłem sezon, dlatego, że złapałem pierwsze rządło. Skarpetę konkretnie. Będziesz zdrowszy. Na pewno. Mm. Oczywiście w klapkach się wybrałem, tak jak często to robię. A to z pery, inaczej się nie podchodzi, tylko w klapkach, także <laughs> gratulujemy pomysłu, naprawdę odwagi. <laughs> no, nie, tam jedną żoną. Nie, naprawdę, bo ja nie mam żonę. Nie czy nie mam takich rodzin, jak ostatnio rozmawialiśmy o tym z Emilem. Nie, Nie, nie, nie. Nie mam takich rodzin. Nie. Kiedyś rzucałem na grupę tam, nie wiem, czy pamiętasz to zdjęcie, zazwyczaj mm... Na naprzeciwko wylotku w jakieś 6 metrów się opalam. Tylko fakt, że jeszcze mam zasłonięte takim mm, plandeką taką zieloną, żeby w oczy nie raziło, zgniło zieloną, no na jakieś tam 2 metry. Tak, żeby po prostu się, żeby miały ten przymus wzbijania się, ale no naprawdę tak? bardzo... tak żebyś był w cieniu, bo zawsze w cieniu się lepiej opala, rozumiemy. Nie, nie, nie, nie. Natomiast, no, tam się opalam, no. Że, zdarza się, że się zainteresują, ale kiedyś, ale rzadko, kiedyś jakieś tam tylko, że to były pewnie inne pszczoły wtedy, jakieś pięć lat temu yy, zasadziłem sobie u sąsiadów małe poletko gryki, no i wtedy po gryce się interesowały, bo wiadomo, że tak, że na gryce chyba do dwunastej gryka nektaruje no i później się pszczoły te nudzą, tak? No, ogólnie znudzone pszczoły, wiesz, mogą, mogą żądlić, ale to też wynika no, czy, czy jest pożytek, czy nie, ma no, tak od pogody, od wielu rzeczy ale już takich pszczół że ganiają, naprawdę jest coraz mniej i to nasze programy hodowlane doprowadzają do, do poprawy, tak? Znaczy, znaczy po prostu latały w bliskość, w dużej bliskości od Uli i po prostu, no, penetrowały sobie okolice, no bo pożytek im się skończył, a, a, a robotnica, jak wiadomo, jest dosyć mm, zaprogramowana jest dosyć na ten jeden pożytek, tak? Jak no, już go... się opalałeś tam, czy nie będziemy pytać, jak, ale opalałeś. No to nie, nie, nie pytajcie, no, no, no przecież nie opalałem się w ubraniu przecież, nie? No oczywiście. Mam takie miejsce, gdzie mogę się u siebie w ogrodzie po prostu opalać i nic, nikt mnie nie widzi z zewnątrz, nie? Takie sobie zrobiłem, Drzewa, tuje są dookoła głównie i właśnie ten parawan. A z, no właśnie, zresztą kto by oglądał? Kiedy bardzo zapraszam. Kto by oglądał od strony uli, nie? Aha. Więc, ale to jest dobre, chociaż oczywiście niestety są złodzieje, no ale nadal pszczoły miodne budzą jednak respekt. To wydaje mi się, że jednak powstrzymuje pewną grupę, przynajmniej takich przypadkowych złodziei. Nie mówisz, wiem, czy. Mówisz co? złodziei takich, złodziei, nie, złodziei pszczół. Tak. Hmm. Znaczy, myślę, że jakby to się długo jeszcze nie zmieni, o się nie zmieniło, ale to jakby, ja nigdy nie wierzę w. Przypadkowość takiej kradzieży, jeśli okay. chodzi o ule i pszczoły, to, to raczej nigdy Znaczy nie. zawsze uważasz, że to musi być dobrze zaplanowane wcześniej, tak? I przez Tak, no poza, poza tak, przez, przez pszczelarzy lub ludzi, którym pszczelarze zlecają, e, jeśli mam be, być szczery. No poza w, pszczelarze... w naszym podcaście tylko. Tak. <laughs> e, no poza takimi ekstremalnymi sytuacjami, jak bodajże gdzieś w okolicach Kraśnika w zeszłym roku czy dwa lata temu, gdzie e, rodzina rano zgłosiła zaginięcie ojca czy tam męża, a jednocześnie właściciel pasieki niedaleko zgłosił kradzież na pasiece. Okazało się, że znaleźli tego człowieka gdzieś tam pod lasem martwego z wiadrem pełnym plastrów. Tak? No to, to, to raczej był taki właśnie złodziej, który chciał sobie miotku pojeść, a nie pszczelarz. No ale to są wyjątki, mam wrażenie. Mm -hmm, mm -hmm. Pamiętam to wydarzenie i pamiętam niestety komentarze, które były pod tym postem. Pszczelarze są bezwzględni, także komentarze zawsze będą. Za słoną milczenia to pomijmy, to akurat to przysłowie pasuje do podcastu, prawda? No bo... znaczy, powiem, powiem tak, Kuba, że w tym akurat przypadku wyjątkowo pszczelarze nie mówili o mitologii, tylko wyjątkowo często powtarzali coś o ewolucji i matce naturze, która zrobiła porządek. To pszczelarstwo darwinistyczne, tak? Można tak. być. No, gdyby tak było, to by było okej, okay. było, było dobra, nieważne. To co, przechodzimy do jakichś spraw bardziej poważniejszych? Nie Nie to... Poważniejszych tych, o których będziemy rozmawiać dzisiaj, czyli o 58. naukowej konferencji pszczelarskiej, która odbyła się 9-10 marca tego roku. Kubuś, w, Polsce? Polsce? w Polsce? No, gdzie się odbywa? odbywa? się, chciałem powiedzieć, że w Puławach, bo można trochę tak powiedzieć, bo tam było źródło, ale odbyła się w internecie. No. Z powodu Taka. pandemii, która panuje u nas, jak to powiedział ostatnio Emil, od roku na dwa tygodnie. Tak, tak. Znaczy, jesteśmy w lockdownie, na dwa tygodnie od roku. To też <głos> można powiedzieć, że pandemia. Panuje od roku na dwa, tygod na dwa, trzy tygodnie, bo takie były pierwsze przecież yy, informacje, prawda? Że ta krzywa opadnie i... Ale to też jest fascynujące, właśnie ten wirus, yy, jaką lekcję natury nam prawda daje, jej yy, yy, między innymi yy, trudności z przewidywaniem, prawda? Kojarzycie to? Jak wszyscy się od razu rzucili na jakieś po prostu przewidywania, jakby byli większymi lub mniejszymi jasnowidzami, w tym również w tym również na no, nie przewidywania, tylko ekstrapolacje matematyków. Tylko, że też ludzie zapomnieli, że te ekstrapolacje nie biorą niespodziewanych zmiennych, które wydarzą się w przyszłości przecież. Nie? To, to może... No? Tu mówisz Kuba o, jakby tutaj już o jakichś analizach właśnie matematyków, analityków, ale, ale też, ale to też ogólnie staliśmy się nagle ekspertami od wirusów, koronawirusów i innych tego typu. Ale to jest typowe dla naszego kraju, bo w momencie, gdy są skoki narciarskie, jesteśmy specjalistami od skoków narciarskich, gdy wydarza się katastrofa lotnicza, jesteśmy ekspertami od katastrof lotniczych i tak dalej, i tak dalej. To już taka przywara chyba ogólnoludzka. Natomiast taka lekcja pokory trochę się może przydać też dla przelarstwa, wydaje mi się, gdyż często obserwuję takie dalekosiężne przewidywania i mówienie, tak jakby było to pewnik, jeśli chodzi o pogodzie. No a już szytem jest, może to sobie w odcinku mitologicznym, który wstępnie zaplanowano opowiemy. E, przy kalendarzu biodynamicznym ostatnio widziałem taki filmik, gdzie ktoś pół roku do pół roku wcześniej mówił, jaka będzie pogoda, dosłownie na przykład 15 czerwca. Przepraszam. Czy ja nie wiem, jak, jak, jak, jakie zdanie są na temat tego kalendarza, ale jeśli chodzi o zwyczajne prognozy pogody. Po, powyżej powyżej 5-7 dni absolutnie nie zwracam na nie uwagi, a co dopiero przewidywanie prognozy na pół roku. Mój kolega mówi, że, to, że takie długoterminowe to są wróżby pogody. Się. Ja myślę, że nadzieję odbieracie ludziom. Ludzie chcą w coś wierzyć, chcą mieć ten kalendarz, a wy wszystko tak, tą magię całą. Rozbieracie tą magię, tą pszczelarstwo całe. to no... no. Ktoś, ktoś w to wierzy. No. Jeżeli, jeżeli w coś mocno wierzysz, no prędzej czy później to się spełni, tak? Nie? No nie no, no prędzej ou. czy później będzie ta temperatura, którą dokładnie, zapowiedzieli za pół roku. Dokładnie, to... ja pa... Pa akurat, wiesz. Czekaj, no, na marca, tym polega zimny... to wiesz. Już inna Na tym polega zimny odczyt wróżbitów właśnie. W przyszłym miesiącu prawdopodobnie spotkasz jakąś kobietę w czerwonej sukience. Dokładnie. <laughs> Ale trafił trafił. Dobrze. Dobrze zostawmy wróżbitów. Mhm. Słuchajcie, wracamy. Okay, wróćmy do konferencji do konferencji. Także odbyła się w puławach, ale w internecie. W internecie. A, w internecie. Online to jest bardzo teraz modne, ale no niestety jesteśmy tego zmuszeni przez ogólnie panującą pandemię nazwał. Także w konferencji wzięło udział 130 osób. Zgłoszono 42 doniesienia naukowe i w różnych blokach tematycznych. Tak? Tak jest, ale może zanim przejdziemy do omawiania artykułów. No to właśnie pierwszy artykuł omówimy sobie z organizatorem tej konferencji, czyli zadzwonię do pana doktora habilitowanego Zbigniewa Kołtowskiego, profesora Instytutu Ogradnictwa. Co wy na to? Świetny pomysł. Jestem za. Słyszycie? Ano. Dzień dobry, panie profesorze. Jakub Jaroński z tej strony. Zgodnie Dzień z, dobry, z się. Tak, zgodnie z umową. Panowie słyszycie? Yy... Słyszymy bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No to świetnie. W takim razie proszę, pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie od, od Toma. Panie profesorze, jakie było największe wyzwanie techniczne do przygotowania takiej konferencji? Czy to było zorganizowanie, ustawienie użytkowników, czy zorganizowanie platformy? Wiem, że to chyba na taką skalę było pierwszy raz robione. No więc tak, to oczywiście było duże wyzwanie dla Komitetu Organizacyjnego Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, bo rzeczywiście znaleźliśmy się w sytuacji decyzji, czy organizować, czy nie organizować. I podjęliśmy taką decyzję, że nie możemy przerwać tej tradycji corocznego organizowania naszej konferencji i postanowiliśmy zrobić to w trybie zdalnym, czyli online. Skorzystaliśmy z platformy Comf, którą która jest w posiadaniu naszego instytutu, ale ona ma limit 50 uczestników, ta platforma, więc zdecydowaliśmy, że żeby umożliwić udział większej liczbie uczestników, postanowiliśmy transmitować to w kanale YouTube, żeby każdy, kto chce uczestniczyć w konferencji, mógł w niej uczestniczyć, ale na trochę innych zasadach. I ci e, uczestnicy, którzy zgłosili swoje doniesienia naukowe, byli e, zaproszeni do platformy TruConf, a z kolei ci, którzy chcieli tylko odsłuchać i ewentualnie zadać pytania e, na czacie, to mogli uczestniczyć w konferencji na platformie YouTube. Całość wydawało nam się w ten sposób możliwa do realizacji, bo wcześniej nie znaliśmy liczby chętnych uczestników, prawda? Więc to było na zasadzie sukcesywnego zbierania aktywnych uczestników konferencji i po prostu nie chcieliśmy się ograniczać jakoś limitem wolnych miejsc. W związku z tym ta platforma YouTube nam umożliwiła tak, taką formę realizacji. Okay. Nie było to łatwe, bo robiliśmy to pierwszy raz, prawda? więc więc to tak trochę można powiedzieć pioniersko, ale myślę, że ci uczestnicy, którzy się zapisali w, w takim formularzu interaktywnym, e, no, byli zadowoleni. Nie słyszałem w każdym bądź razie zażaleń. Panie profesorze, ile czasu do panu zajęło? Bo to jest tam takie duże przedsięwzięcie, a strzelam, że na, że pół roku. To znaczy zdecydowaliśmy w listopadzie, bo wcześniej wahaliśmy się czy organizować czy nie. Wiadomo, no pandemia i tak dalej, epidemia w Polsce, stan epidemii, zakaz zgromadzeń powyżej, nawet w niektórych momentach powyżej tam 150 osób, a nie wiedzieliśmy, czy, czy tylu będzie uczestników. Później ten limit był jeszcze obniżany, więc my tak aktywnie zaczęliśmy realizować to we współpracy z, z, z, z komórką upowszechniania wiedzy naszego Instytutu, czyli Instytutu Ogrodnictwa, właściwie od grudnia. W grudniu wydaliśmy pierwsze ogłoszenie, a później kolejne dwa tak, zaproszenia do uczestnictwa w konferencji i od grudnia był już ten interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej naszego Zakładu Pszczelnictwa. Rozumiem, to jeszcze takie jedno pytanie uzupełniające, jaka liczba osób jest zaangażowana w taką organizację? No tak, my, my tutaj zazwyczaj w Zakładzie Pszczelnictwa y Mieliśmy trochę szerszą grupę organizatorów. W tym roku z racji tego, że to się odbywało, no, praktycznie. Jakby to powiedzieć, w strukturze internetowej, to trzy osoby były mocno zaangażowane. Panie profesorze, ja chciałbym dopytać tutaj odnosząc się do konkretnej prelekcji. Stopień zanieczyszczenia pożytku pszczelego na pasach kwietnych przy plantacji z konwencjonalną ochroną roślin. I tutaj konkluzja jest taka, że to zanieczyszczenie jest nieznaczne i niskie. No, z mojego punktu widzenia taki chłopski rozum no, to by się zgadzało, że najczystsze są właśnie miedze czy ugory, nawet stojące blisko, blisko, blisko jakichś plantacji. Czyli dzikie, dziko, dziko, ukwiecone i, i, i zarośnięte miejsca. A jak to się tak w, w liczbach plasuje? Czy, czy, te, czy te ilości pestycydów, właśnie na miedzach, są na tyle, na tyle nieznaczne, że one nie zaszkodzą pszczołom? Tak, to ten, ten aspekt tego zagadnienia. Również i nas bardzo interesował, w jakim stopniu owady mogą być narażone na pozostałości środków ochrony roślin stosowane na plantacjach. I tutaj wykonano w Instytucie Ogrodnictwa pewne badania. Po pierwsze, najpierw badania znoszenia tej cieczy aktywnej na, obrzeża, na obrzeżach plantacji, na sąsiednie plantacje i tutaj okazało się, że w wyniku tych wieloletnich badań znoszenia środka ochrony roślin na sąsiednie plantacje okazało się, że w pasie od 0 do 2 metrów to jedna trzecia tej dawki, która jest stosowana na uprawie chronionej no niestety przedostaje się na sąsiednie pole ale już w pasie od 2 do 4 metrów to już jest tylko niecałe 8% tej dawki. I jeżeli my braliśmy pod uwagę akurat deltametrynę, czyli środek, substancję aktywną bardzo znanego insektycydu, nie będę wymieniał, żeby nie, nie, nie stosować kryptoreklamy, to okazało się, że naprawdę te ilości, które są w nektarze i w pyłku są daleko niższe od tych, które mogą być szkodliwe dla owadów, a nawet powiem więcej, one są niższe niż te pozostałości, które są dopuszczalne w produktach pszczelich, czyli no, w miodzie i, i pyłku konsumowanym przez człowieka. Więc to uważam jest dosyć optymistyczne i yy, można powiedzieć rysuje szansę, Stosowania tych pasów kwietnych na polach uprawnych, na których praktycznie nie ma innego pożytku, więc takie pola, które są na dużych obszarach, absolutnie powinny stosować te pasy kwietne, aby przyciągnąć owady, które są nieodłącznym elementem naszego ekosystemu i realizują tę usługę ekosystemową, jakim jest zapylanie. Tak, jeszcze mam takie dodatkowe pytanie. Jak się odbywało? Jak się te pańskie badania odbywały? Zapewne jak przypuszczam, to było badanie eksperymentalne, czyli w jakiś sposób musieli Państwo odtwarzać sytuację z natury. I teraz jestem ciekaw, czy no, jakimiś opryskiwaczami tam państwo, na jakimś wydzielonym fragmencie eksperymentalnych tym roślin i, i kwiatów to robili? Czy na przykład tak jak w naturze jeździł rzeczywiście ciągnik, czy na przykład? Więc tak, było to poletko doświadczalne ale opryski były prowadzone opryskiwaczem ciągnikowym z użyciem no, takich rozpylaczy płaskostrumieniowych, takich o takiej średnicy, można tak powiedzieć, które są najbardziej narażone na znoszenie, czyli odrobno kroplisty ten oprysk był. Bo oczywiście od yy, wielkości kropel można powiedzieć, zależy znoszenie substancji na sąsiednie pola. Więc, więc tutaj, ci specjaliści od agroinżynierii zastosowali taki oprysk, jak stosuje się na polach, ale z uwzględnieniem tych rozpylaczy bardzo drobnokroplistych, które, no powiedzmy, są bardziej znoszone niż inne. Rozumiem. Przypuszczam, tylko się upewnię, że dzieje się to za pomocą wiatru to, to znaczy? No tak? tak, siła wiatru jest oczywiście jak najbardziej tutaj czynnikiem dominującym. Czyli w wieczną pogodę może być ten efekt gorszy. Tak, ale zgodnie z e, dobrą praktyką rolniczą nie wolno wykonywać oprysków, jeśli siła wiatru przekracza 3 metry na sekundę, więc, więc tutaj to też zostało uwzględnione. A, no to bardzo pożyteczna informacja. Panie profesorze, a skoli, ja mam takie pytanie, o czym już żeśmy wstępnie poza anteną dyskutowali sobie. Proszę opowiedzieć, no to pańskie badania, ale także i inne z tej konferencji, które, były które są przedstawiane, no a także być może w tych konferencjach z, przesz z przeszłości. Czy to są już twarde dowody naukowe, czy może jest to jakiś inny etap me metody naukowej? Tak więc oczywiście nasza konferencja naukowa ma taki charakter, że to jest prezentowanie wyników badań, które jeszcze nie zostały opublikowane, ale już można się nimi pochwalić, w sensie takim, albo poddać pod dyskusję, bo konferencja naukowa ma to do siebie, że w samym clou konferencji jest dyskusja naukowa. Jeżeli ktoś prezentuje wyniki pewnych doświadczeń, to inni specjaliści z różnych dziedzin mogą dawać pewne rady metodyczne, że to może być w ten sposób lepiej, Lepiej uzyskany ten efekt albo tak nie powinno się robić. Więc jest to taka naukowa dyskusja, żeby te doświadczenia już później, które będą publikowane, mogły obronić się przed recenzjami, prawda? Bo praca, powiedzmy, naukowca polega na tym, że wyniki swoich doświadczeń prezentuje się w publikacjach naukowych. I aby te publikacje miały później dobry jakby to powiedzieć, dobry oddźwięk w społeczności naukowej, to muszą być rzetelnie zrobione i muszą być w ten sposób wykonane, aby można było to świadczenie powtórzyć. I w związku z tym ta metodyka jest bardzo, bardzo ważna. Wcześniejsze edycje konferencji, bo ta już była 58. konferencją były organizowane w nieco inny sposób, a mianowicie zapraszaliśmy również pszczelarzy praktyków do, na tę naszą konferencję. Ale okazało się, że wtedy ta dyskusja naukowa zbaczała nas na, na aspekty takie czysto praktyczne i po prostu no, nie wyrabialiśmy się z czasem realizacji tych sesji plenarnych. W związku z tym w tej chwili... Ograniczyliśmy udział jednak do grupy naukowców, którzy prowadzą no, taką dyskusję w kierunku ulepszenia metodyki prowadzonych doświadczeń. Natomiast jeżeli byśmy chcieli rzeczywiście już publikować takie, takie wyniki naszych doświadczeń, to wiadomo, że nie mogą być to badania wstępne, tylko już wielokrotnie powtórzone, i z których można wyciągać wiarygodne. I takie wnioski, które oczywiście trzeba implementować do praktyki, prawda? Bo na tym polega ten transfer wiedzy, prawda? Od nauki do praktyki. Oczywiście, może jeszcze dodajmy, że w czasopiśmie naukowym, znaczy w, w publikacji naukowej, przynajmniej w poważnym, czas, szanującym się czasopiśmie, no jest chyba przynajmniej dwóch niezależnych mm. recenzentów, prawda? Najlepiej, gdyby oni nie wiedzieli o sobie, tak, w sensie, kogo recenzują. Nie i to tak jest. Bo przecież my mamy też w pszczelniczym Towarzystwie Naukowym i w naszym Instytucie Ogrodnictwa, wydajemy nasze pszczelnicze, wcześniej pszczelnicze zaszyty naukowe, w tej chwili Journal of Apiculture Science, czyli to jest, no, czasopismo naukowe, gdzie rzeczywiście tak są prowadzone, e, ocena, tak jest prowadzona ocena prac, że jest dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie wiedzą, kto jest autorem tych prac. Ale to jest praktyka oczywista i tego raczej w renomowanym czasopiśmie naukowym nie da się inaczej zrealizować. Oczywiście jest to praktyka znana w świecie naukowym, ale może nie każdy o niej wie, no ze zwykłych śmiertelników, dlatego tutaj nasza rola, żeby popularyzować. Panowie, jeszcze coś macie? do no, Jakieś pytanie dodatkowe? Ja chciałbym Panu Profesorowi tylko podziękować i, i, i, i powiedzieć, że mnie uspokoił i że moje ugory dookoła mojej pasieki są bezpieczne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję również. Mam nadzieję, żeby tak było. Pozdrawiamy, miłego wieczoru. Kłaniamy się. Dziękuję również. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, panowie, no to jeden artykuł o tych miedzach, no już tutaj z najlepszego źródła, czyli bezpośredniego mamy wstępnie omówiony. Czy coś waszcie innego zainteresowało ze skrótów z tej konferencji? Ze skrótów najbardziej, znaczy jest takie, co, co mnie interesują, wiesz, jako, jako hodowcę. Tak? No o to chodzi. No, to, no o to, to chodzi. Jest, to jest pierwszy, jest artykuł Marty Skubidy i Andrzeja Bobera z Zakładu Chorób Pszczół w Puławach dotyczy e, oceny terenowej skuteczności preparatu leczniczego weterynaryjnego OxyBi w zwalczaniu w A um, no To pięknie rozpisane, jako badania robiono, tylko mnie tak zastanawia. E, jest użycie preparatu Oxybi oraz leczono preparatem porównawczym biowar 500. Może komuś się przyda, jak ten preparat działa Oxybi. Wiem, że on jest na, na kwasie szczęścia. Z Tego co pamiętam, to w tych badań, no przynajmniej w tym skrócie, wyszło, że on dosyć skuteczny jest. On jest dosyć skuteczny, tylko właśnie porównywanie w ogóle innego preparatu, czyli wiesz, Biowar, on jest w paskach, on nie wiem, czy w ogóle powinien być stosowany po okresie jesiennym, tak, kiedy stosuje się polewanie, no, kwasem szczawiowym, oksybi to jest kwas szczawiowy, ale było pokazane, że jest skuteczny i z, z, z średnią... co, tu, O ile pamiętam, to po prostu z tym Biowarem to była po prostu próba kontrolna, czyli musieli zbadać, tak jak ja to rozumiem, osób jakąś metodą uznaną za bardziej standardową. Możliwe. Niemniej preparat jest e, skuteczny. Nie tak skuteczny jak w ale jest skuteczny. E, drugi taki, tak skrótem robimy, szybkim, to są e, preferencje temperaturowe trudni apis mellifera w różnym wieku. E, Teresa Czekońska i Sylwia Łopuch, katedra zoologii. Jakbyś jak numer strony jeszcze mógł podać? Kuba to jest strona numer 19, Chodzi o preferencje temperaturowe trutnie, apis mellifera w, w, w różnym wieku. Krystyny Czekoński z Sylwii Łopuch. O tyle ciekawe dla mnie, że zbadano i stwierdzono, że trutnie preferują młode trudnie Zaraz po wygryzieniu preferują temperatury niższe, 20%. W granicach 20 do 40 stopni, natomiast z wiekiem preferencji się zmieniają na korzyść temperatur mieszczących się w zakresie 24-44. Co to oznacza z punktu widzenia hodowcy, że no tak się myślę, że możemy szukać trudniej bliżej ścian ula niż, co tak jest normalne. Jeżeli prowadzi się hodowlę trutni, to one, one są zawsze bliżej ściany Bocznej ula lub bliżej wylotka, przeważam pierwsze, drugie ramce, ale zostało potwierdzone naukowo i z tym się trzeba skończyć. Aha, a pamiętajmy to, co powiedział profesor: to nie są jeszcze twarde dowody, tylko wstępne badania, które muszą zostać zweryfikowane. Trzymajmy Oczywiście. się. Oczywiście, ale idą w dobrym <śmiech> kierunku. Ale wiesz, wiesz co? Ja zauważyłem, bo no czy. Mam pierwszy ul e, korpusowy Langstrota, dwie trzecie, natomiast do tej pory na warszawski zwykłych, tylko i, e, no, i raczej rzadko stawiałem nadstawkę, stawkę, raczej systemem leżankowym, czyli że przy intensywnym pożytku mogłem odebrać mi odprawda z tych ostatnich i zdarze, szczególnie już e, w czerwcu pod koniec, trudnie lubią obsiadać e, właśnie tą ostatnią ramkę. Czyli nie blisko A czy w systemie zimnym leżaka. Nie, przepraszam, na ciepłą zabudowę. Czyli że wylotek jest od, od pierwszej ramki prostopadle położonej w kierunku wylotka i lubią po prostu na takich ostatnich ramkach. Może, najchłodniej, Taka, może najchłodniej. Możliwe. Często Możliwe. No, no myślę, że tak. Bliżej wylotka. Ale badanie fajne. Potwierdziło obserwacje większości, także. Kolejny artykuł dotyczy metod zapobiegania krystalizacji miodów przy twórcy spożywczym. O, to też, też mnie zainteresowało. Dziugam, tak, tak. <śmiech> Nie interesuje to też jako, jako osoby, która tym, trochę tym miodem się zajmuje, szczególnie handlem miodem. I pokazano tutaj, że zwiększenie ilości wody do 22% lub dodatek fruktozy do 3% powodują, że przez okres 24 miesięcy miód się nie krystalizuje. Czyli tutaj tak za bardzo nie zmieniając struktury miodu, przez dodatek fruktozy można osiągnąć tą dłuższą, dłuższy stan wykrystalizowanego miodu. Również poziom HMF Konsystencja i barwa miodu, czy właściwości antyoksydacyjne nie zmieniły się znacząco przez ten okres 24 miesięcy. Natomiast przy dodaniu wody do 22%, no tutaj nastąpiła z niekorzystna zmiana zapachu miodu i tekstury, akurat orzechów. No bo tu chodziło w badaniu o, przynajmniej tak domyślam się, wykorzystaniu tego miodu do konserwacji może tworzenia nowego produktu czy jakichś to może orzechów czy, czy innych owoców w miodzie tak, płynnym, całych owoców. I Emil też mm -hmm. Tak, właśnie było. Tak, pytanie tylko jakby, bo w Polsce mamy pewien standard poniżej, powyżej, jakby, powyżej ilu procent wody, jakby, znaczy poniżej ilu procent wody musi być, aby miod był uznany za yy, dojrzały, tak? No i 22% to jest odrobinę przy dużo. Druga sprawa, czy dodanie wody lub fruktozy do miodu, to już, to już nie jest, czy, czy, czy to jeszcze jest miód, czy to już jest produkt przetworzony? Znaczy tutaj mówimy o moim zdaniem o produkcie przetworzonym, to, to jest bardziej te badania dotyczą, czy przeznaczone są docelowo do firm, które zajmują się tworzeniem produktów złożonych, tak? a nie a nie bezpośrednio pszczelarzy, bo to zresztą mhm. wyobrażam, że kogoś, kto tworzy proces technologiczny dodania 3% fruktozy tylko po to, aby zatrzymać proces krystalizacji. Plus, plus jest taki, że nawet to dodanie 3% fruktozy oddzielnie tak, no, nie zmienia znacząco tych właściwości antyoksycyjnych, gdzie w przypadku innych metod upłynniania i przytrzymywania miodu utrzymywania stanu płynnego miodu no, no, następuje, no, czy, czy, czy, poprzez przegrzanie, czy ultrafiltrowanie, no, następuje zmiana właściwości um, miodu, tak, od HMF-u. Kuba, Czyli... się, A ja się, się A Tak, tak, za, za chwilę Kuba, ale... Ja, właśnie, ja dobrze się... powiedziałeś, że się, ja się uśmiecham, bo jestem po prostu e, sympatycznym człowiekiem i niesympatyczną warozą, tak? <laughs> nie, <laughs> kinę, nie, nie, Emil, Emil. Tak, a ja się obawiam, że gdyby ta konferencja chociażby była otwarta i aż tak i, i, i aż tak mocno weszła w nasze środowisko pszczelarskie, szczególnie młodych pszczelarzy, to ja się obawiam, że pojawiły, pojawiliby się eksperymentatorzy, którzy by chcieli dodawać te 3% fruktozy, wodę czy podgrzewać do 100 stopni ten miód, żeby on był płynny. Także, I broniąc tego jako, jako prawdziwej metody, która opartej na badaniach, tak? Po... Ciekawe, że to spostrzegłeś, bo miałem... Ja chciałem wsadzić drobny kij w mrowisko, wiesz, na no, podcast chyba będzie trochę z tego znany. No, ile było dyskusji na ten temat, czy jaki miód jest jeszcze prawdziwy, a jaki nie jest. I pamiętam dyskusję, że oczywiście część przelarzy uważa, że na przykład zioło miód, no to jest w ogóle... Zbrodnia, zbrodnia, e, że jakiś przyszelarz mu śmie to sprodukować i jeszcze sprzedawać. I nazywać to ziołomiodem, tutaj to tak, słowo słusznie Tak, ale generalnie tam e, no, w, w, w tego typu dyskusjach jest e, to właśnie to pojęcie czystości jak świętości. No i często jest, że no, absolutnie nic nie można, bo matka natura coś zaprojektowała i tak dalej. No, no ale tutaj mamy ten dodatek, który tutaj e, no, może być korzystny, prawda? I teraz no pytanie, czy... no. Takie ciekawostkowe, jaki macie stosunek do tego, czy, czy może będzie to wywoływało jakieś dyskusje i mm, może bo okazałoby się, że nie właśnie. Wywoływałoby. Dokładnie. Tutaj może może przeważnie nie do końca zrozumieją cel tworzenia produktu złożonego i że to no, akurat nie jest adresowane do nich jako przeważy działających na podstawie RHD czy sprzedaży bezpośredniej. Tak. Ja uważam, że tutaj uważam, że tutaj yy, nie mówię wszyscy, i może źle nie będę mówił też pszczelarza. Ale niektórzy skupiliby się tylko na tym, że co zrobić, aby miód był przez cały czas płynny, bo klienci wolą płynny, a nie, że to jest dla przetwórstwa. Yy, I wydaje mi się, że tutaj by się mogli na tym skupić i, i, i, i, i, i używać tych, yy, tej prelekcji, czy, ty, czy tych badań jako jako usprawiedliwienia dla swoich działań. I pominąć te orzechy. Tak, tak, Ale tak, do, się... co do używania tego od razu w praktyce, no to e, dobry poruszasz temat, bo dlatego profesorowi zadałem to pytanie, prawda, na jakim etapie jest to metody naukowej, no bo mm, widziałem takie mm, mm, takie dyskusje i nie ukrywam, że ja sam prawdopodobnie to wpadłem, też kiedyś że się na to i uznałem, że to jest prawda niemalże już objawiona, no więc wycofuję się z tego i no nie, nie, nie można tych skrótów w takim razie traktować tego jako absolutnie już dowodów istniejących, także wymaga to dalszego czekania, jest to no jest to, pamiętasz, jak ostatnio dyskutowaliśmy, pamiętacie o tym e, propolisie i covidzie, no to to jest jeszcze dużo wcześniej niż tamto. Mm -hmm. <laughs> Więc skoro tam byliśmy, prawda, sceptycznie, że czekamy na więcej, jest fajnie, jest obiecująco, no to tutaj jeszcze bardziej Znaczy, dobrze by było, żeby byli. Także warto, żeby, no właśnie, przelaże, chyba to, no, tutaj z takim apelem, aby brać to pod uwagę. <laughs> Nie wiem, co na ten temat, ale, sądzicie, ale myślę, że... Gdzie ja uważam, Kurczę, znów się, znów, znów się nie pokłócimy, no. znaczy, znaczy, nie, się zgadzamy. nie pokłócimy, no, Uważam, że jeżeli ktoś, no, prowadzi zakład przetwórstwa żywności, to, no, nie będzie korzystał z takich artykułów, tylko zwróci się bezpośrednio do jednostki naukowej, żeby mu pracowała proces technologiczny, przygotowała, wystawiła fakturę i, i działa, nie na podstawie skrótu e, z konferencji tworzy nowy produkt, no, no to trochę wiesz, Myślę, że to bardziej, bardziej docelowo odbiorcą tego artykułu akurat tego są, są firmy, przedsiębiorstwa, które tworzą żywność złożoną i też pozostają inni naukowcy czy, czy, osoby bezpośrednio zawodowo zajmujące się przetwarzaniem żywności. Jasne. Jeszcze jakiś artykuł, Tom? Wiesz, co na razie, na razie API, a, jeszcze jestem ciekawy, Wpływ dodatku preparatu Apifarma do pokarmu zimowego na wiosenny rozwój rodzin pszczelich. Dlaczego wziąłem ten artykuł? Bo dużo jest informacji pszczelarzy, którzy właśnie dolewają do poideł, dolewają do syropu, aby te rodziny w jakiś sposób e, e, pobudzić na wiosnę. Tak? Natomiast tutaj badanie było... W... I uzdrowić i chyba, i uzdrowić, tak? Też, tak? Tak, jest. że to, to jest traktowane jako taki lek na całe złotego pszczelarstwa świata pszczelarskiego, ale, ale autorzy Mateusz Szybiński i Sławomir Szybiński, jak Jakub Gąbka z gospodarstwa pszczelarskiego, Sławomir Szybiński. Badanie zostało przeprowadzone w 2019 roku. Podkarmiano pszczoły syropem cukrowym jedną grupę kontrolną, a drugą z dodatkiem 5% preparatu Apifarma. Tu zamieniono 5% wody, także to, to będzie trochę inne, inne stężenie. Niemniej jedna grupa dostała, druga, druga nie otrzymała tego preparatu. I Na podstawie um, oceny czerwiu w roku następnym um, stwierdzono, iż dodatek preparatu Apifarma do pokarmu zimowego nie wpływa na wiosenny rozwój rodzin pszczelich. Wiem, że chyba profesor Pochorecka robiła badania nie, nie, z Lublina, nie, z UMCS-u. Też robił badania na, na temat Biofarmy, że tam no, akurat wpływu znaczącego na pszczoły nie ma. Było. Mm -hmm. Też coś tak. kojarzę, ale nie no, pamiętam wyników, więc wolę się tak. nie wypowiadać. No, w, no, w każdym razie to badanie miało m, wykazało, że to m, nie działa. Jeśli jest dobrze przeprowadzone, jeśli metodologia, metodologia jest do, dobra, no to... No to tak, 40, 40, 40 rodzin w podobnej sile. Wszystkie matki pochodziły od jednej matki reprodukcyjnej, czyli na pół podzielono i to myślę, że ktoś się postara. Okej, okay, teraz przyznawać się, kto stosował. Ja stosowałem. Zakupiłem chyba kilka lat temu eksperymentalnie. Znaczy ja nie stosowałem. Nie stosowałem. Okej, okay, no to tylko ja nie chcę mówić dalej. <laughs> tylko ty stosowałeś. Jak widzimy, jeszcze nie ma. Są dwie Ale wiecie... Interpretacje. Ee... Tak, znaczy, nie mówię, że, że to jest już jasne i pewne całkowicie, natomiast myślę, że można przypuszczać z jakąś dozą prawdopodobieństwa, że też jakoś bardzo nie szkodzi. Także trochę tak jak przy homeopatii, prawda? To w angielskim jest takie słowo snake oil, czyli olej z węża, to tak podobnie to działa. Jeszcze mam jeszcze ostatni artykuł, wiem, że już chcecie swoje tam przedstawić. A, ale pytanie, czy na pszczoły działa placebo? Zależy, kto robi na pszczoły to... na, na pewno. Zależy, to wykonuje Ale to, jakieś, za, za, to jak, za jakieś 100 lat, nie? Dokładnie. E, mam jeszcze jeden ostatni artykuł, to jest artykuł profesor Małgorzaty Bielkowskiej i Aleksandry Split z Instytutu Ogrodnictwa w Zakładu Pszczelnictwa w Puławach. Wymiana matek pszczoły miodnej, analiza preferencji polskich pszczelarzy na przestrzeni dekad. Bardzo interesujący z mojego punktu widzenia jako hodowcy temat. Ehm, tu przeprowadzono badania hmm, prawdopodobnie przez tu okres, nawet nie mogę odnaleźć, jakiego czasu jest, 1980-2018, także Prawie 40 lat, Podano. No, operację... tuż przed, tu, rok przed, rok przed ero, rozpoczęciem ery Varroa. Tak. Um, I wykazano, że w obserwowanym okresie pszczelarze wymienili prawie 52% matek pszczelich, z czego 21% pochodziło z zakupu. I wykorzystanie matek pochodzących z zakupu jest związane z wielkością pasieki, znacząco wzrasta, teraz z większością liczby rodzin pszczeli w pasiece, co staje się być logiczne. Jak więcej jest rodzin, to pszczelarz ma mniej czasu sam hodować, a też nie może liczyć na pozyskiwanie matek wskutek rujek, czy, czy cichych wymian, czy, czy jakichś innych nieaktywnych działań, Wymiany matek. Tendencja jest wzrost, wzrost, zaobserwowana wzrostowa, czyli jakoby coraz więcej pszczelarzy, no korzysta z matek hodowców Dokładnie. profesjonalnych. Z tego Dokładnie. wynika, tak? No nie dziwię się, że Ciebie to cieszy. Cieszy mnie. Cieszy mnie niezmiernie. Panowie, Emil, co cię zainteresowało? Na Jakiś komentarz? Abyś komentarz? Czy do tego może? Też się cieszysz, Ty też Nie, no też drzwi. się troszeczkę cieszę, a druga sprawa, no jakby to jest dość oczywiste. No, porównajmy sobie rynek te 15 czy 10 lat temu chociażby, jeśli chodzi o też ofertę y, hodowców mateka, a to co się dzieje obecnie, także tutaj no y, nie bez powodu się pojawia coraz więcej hodowców y, ponieważ jest coraz większe zapotrzebowanie. Właśnie to jest pytanie, czy, co było pierwsze jajko czy kura, tak? To na kto? Czy, czy, zapotrzebowanie na matki napędzają hodowcy, ale to może jest zrozumowane na, na innych. Bardzo fajnie. jestem zainteresowany taką dyskusją. Także tutaj myślę, że moglibyśmy, mogliśmy, moglibyśmy ładne kilka minut przed, przedyskutować. Ale to tak jak mówię, może w jakimś innym. Zwłaszcza, zakresie. że dzisiaj z Tomem uczestniczyliśmy w innej ciekawej konferencji, X która może taka niespodzianka y, dla naszych słuchaczy będzie również omówiona. I właśnie tam y, pojawiał się temat y, hodowców. No I jutro. Jutro będzie więcej tak. na temat hodowców. Jutro, tak tak, jutro tak, będzie. Tak, tak. tak tak. No ale jest o czym dyskutować również w tym temacie, czy, do, y, czy dobrze, czy źle, czy skutecznie, czy niekoniecznie, czy to, co teraz czytamy, jest, y, powiedzmy, zgodne z naszymi oczekiwaniami, czy nie. Bo pamiętajmy, że czytamy tylko o samych liczbach na przykład, a nic, nie te liczby nie mówią, jaka jest jakość tych matek na przykład i jakie one mają cechy, prawda? 80. rok, także to się jeszcze zaczęło w czasach, kiedy bardzo popularny był Kaukaz, nie? Tak. A propos, mieliście kiedyś do czynienia? Yy, tak. Z Kaukazem? Ja nie, W latach 80. nie. To ja, ja... rok... Rok, rok po rozpoczęciu tych badań Nie się w ogóle. urodziłem także. pytam się czy w ogóle, czy w ogóle jak z, macie doświadczenie z, z tą pszczołą z Kaukazem y, bardzo pozytywne ci, to, co, to co ja cenię w Kaukazie to co y, klienci cenią to jest inny smak miodu ta pszczoła naprawdę przynosi miód z innych roślin one są bardziej aromatyczne wiesz jak Kaukaz no, rozwój jest późniejszy łagodność polskich Kaukazów jest y, dobra, nawet zadowalająca. Natomiast pracowałem też z, z oryginałami z y, Gruzji. Tam jest jednak problem. I też y, ciężko, znaczy trudno, trudno je zaimportować tak, do Polski, ze względu na to, że jest embargo w Gruzji. Z tego co pamiętam, na, trzeba różnych tam metod się łapać, żeby y, oryginały ściągnąć do Europy, natomiast jest możliwość, ale mówię, najważniejsza dla mnie cecha to jest to, że ta pszczoła nie ma wierności kwiatowej i naprawdę miód ma inny smak niż pszczoły kraińskiej, czy pszczoły włoskie, czy bakwasta. Aczkolwiek nie nadaje się, znaczy nie może być, nie nadaje się, ale w porównaniu do pszczoły czy kraińskiej, czy, czy bakwasta, no jednak to są lepsze pszczoły na pożytki towarowe niż kaukas. Tutaj Kaukaz bardziej taki. Nie nadaje się na rzepak, tak? Jak rozumiem. Na rzepak tak? się nie nadaje, ale też no, przyniesie na pewno mniej względu na siłę rodzin. Tak wyłącznie. Ale też na to, że nie ma właśnie takiej wierności światowej, która jest bardzo pożądana, szczególnie w dużych pasiekach. Gdzie, gdzie no tak, chociaż jak postawisz możliwość. wiesz, na, na środku dwukilo, dwukilometrowego no, pola. To już nie no, mówiąc o Ukrainie, nie? No tam Okej, okay, ale są duże pola. Słończnika. Zazdrościmy czy nie zazdrościmy? Ee, Ukrainie? Nie zazdrościmy. Pe... zazdrościmy, słuchaj, no takich ziem, żyznych, zazdrościmy. mam Nie, my, my Polacy mamy nie zazdrościć, proszę cię. <śmiech> <śmiech> zazdrościmy. Nie ale na, najw... na najwspanialszej krainie. Zazdrościmy, ale nie życzymy źle o taką. <śmiech> Nie no, co ty, jedno z, drugiego, z drugim się nie musi łączyć. Nie no. wiem, jak to połączyłeś. <głos> <głos> my, nie, my, nie, my nie zastrościmy, my żądamy zwrotu. Dokładnie. <głos> Właśnie dlatego wola, wolałem już da, dalej nie kontynuować. Bo no. Obawiałem się tego. Dobrze, przejdźmy może dalej. Yy, to może ja. Yy, wpływ przechowywania miodów na ich właściwości przeciwbakteryjne. No to ja bym chciał tutaj parę słów o, o badaniach. Wpływ przechowywania miodów na ich właściwości przeciwbakteryjne. Magister Bryś w takim podsumowaniu, bo jakby mamy tylko takiego podsumowania dostęp. W sumie wnioski są dość, wydaje mi się, dla mnie i myślę, że dla Was dość oczywiste, że te właściwości antybakteryjne miodu po wystawieniu 30, po 30 dniach na bezpośrednio słońce mocno spadały, a po 60 dniach w zasadzie całkowicie zanikały, ale i to jest coś, co mnie zainteresowało, zachowywa, miody zachowywały cenne właściwości, gdy trzymane były w lodówce w temperaturze 4 stopni i oczywiście ciemności, bo ciemność jest dla mnie oczywista, ale... Ośmielę się powiedzieć, że w większości miejsc, gdzie można znaleźć informacje na temat przechowywania miodu, słyszymy o czymś tak magicznym jak temperatura pokojowa. Już pomijam nieścisłość tego pojęcia, czy mówimy o temperaturze pokojowej, którą mam w tej chwili w tym pomieszczeniu, czyli około 19 stopni, czy podczas gotowania w kuchni, gdzie dochodzi do 25 czy 27, czy tak jak... Skąd się wzięło to określenie temperatura pokojowa, jeśli chodzi o wino, czyli temperaturę piwnicy w Toskanii, czyli 16-17 stopni, tak? Więc, więc to, to, to już samo to, że to jest bardzo nieścisłe określenie, ale to, że ja sam osobiście wszystkim, którym sprzedaję swój miód czy daję, zawsze proszę o przechowywanie go w chłodnym i ciemnym miejscu, zresztą to też to też jest na etykietach oczywiście, nie, a teraz co wy myślicie o właśnie lodówce i czterech stopniach, bo też spotkałem się z tym, że absolutnie w lodówce nie. A tutaj, o ile pamiętam, to nawet była mowa o nie wiem, czy w tym, czy w, albo w innym o zamrażaniu. Yy... Może w innym. Coś takiego w, kojarzę w tych skrótach. By było, tak. To było w innym, winnym, ale by też... tutaj nie było mrożeniu. No, no i też, mhm. nie, nie było mrożenia? Wydaje mi się, że tu nie, ale... Okej, okej. Okay, Dobra. Nie, w tym nie, ale w innym było mrożenie i też wychodziło, że mrożenie najbardziej spowalniało te reakcje, które byłyby ewentualnie niepożądane. Także no, myślę, że w porządku, skoro badania pokazują, że to spowalnia te procesy, o które nam chodzi, jako darczyńcom i sprzedawcom, no to dlaczego mielibyśmy Okej, okay, ale nie właśnie robić? to jest pytanie właśnie dla was na podstawie tego, tego krótkiego woinka. właśnie czy w związku z tym, czy, czy wy radzicie, żeby przechowywać w chłodnym miejscu albo nawet w lodówce, czy raczej temperatura pokojowa i radźcie sobie? A, y właśnie, jest yy, zaraz inne badanie, ale później go postaram się przejrzeć i zacytować, żeby nie było, yy, też, które pokazywało światło. Tak, mówię że w, mówię zgodnie z etykietą, że w chłodzie i yy, przy braku dostępie światła, bo tak naprawdę jeszcze był, lepsze byłoby jakieś opakowanie typu gliniane, czy z oranżowego szkła. Właściwie nie wiem, czemu to się nie stało popularne, tak jak przy piwach. Do są takie słoiki, one są droższe, to prawda, z oranżowego szkła i to by było lepsze. Ale no, ponieważ standardowo się nie używa takich słoików, to radzę przechowywać w ciemnej szafce, a nie na przykład y na parapecie, gdzie w w do południa na przykład prosto operują y promienie słońca, tak UV. Albo jeśli chodzi o temperaturę w kuchni nad y okapem chociażby, tak, nad kuchenką. Tak, to jeśli chodzi o temperaturę. No. 4 stopnie to jest temperatura, gdzie mnie nie krystalizuje, z tego co pamiętam, szybko. Nawet się przedłuża czas krystalizacji właśnie zmniejszenia do 4 stopni, gdzie mrożenie jest jednak droższe niż chłodzenie do 4. Ale też warto wspomnieć, że ta aktywność przeciwbakteryjna czy antybakteryjna spada w miodach z upływem czasu, natomiast po rozpuszczeniu tego miodu w wodzie ona wzrasta z powrotem. To Też warto, warto o tym wspomnieć. Czyli takie starsze, starsze miody, łyżeczka miodu rozpuszczona w wodzie to, to zwiększa jakby um, właściwości przeciwbakteryjne. To też warto klientom, klientom to powiedzieć. Mówimy o, o chłodnej wodzie, tak, nie mówimy o gorącej. Bo tu też, żeby, żeby tych enzymów nie nie zniszczyć, natomiast... No ten... tak, łyżeczka, łyżeczka miodu do gorącej herbaty, tak samo jak plasterek cytryny, to tak troszeczkę... No tak, no. tak. ale jeżeli wiesz, klient kupuje miód jako naturalny słodzik, no to też nie możemy mu tam, wiesz, pouczać za każdym razem, że ma, czekać że herbata wystygnie. Lubi, lubi słodkie, lubi miód, Czuję, że jedząc miód coś robi wielkiego, także też nie możemy mu zabraniać, tak, i... i konserwatywnie krzyczeć, że żadnej ciepłej wody, gorącej wody, bo to jest wybór klienta. Co Też luksusuje. mi się tak wydaje, zwłaszcza, że miód jest towarem no, jednak spożywczym i luksusowym i, i no, jednak głównie się składa z cukru, czyli kalorii, więc jeżeli powiedz, no zależy od diety, ale jeżeli ktoś zjad, na przykład, użył tak łóżku, łyżki miodu, jak y, mógłby ktoś powiedzieć, że całkowicie nieprawidłowo, nawet popełnił zbrodnię, a później zjadł na przykład y, sałatkę, albo jakieś inne bogato odżywcze, no nie wiem, rośliny, znaczy bogate w mikroelementy i makroelementy, no to jakby tutaj troszeczkę staje się to mało istotne. A, jak ktoś z kolei prawidłnie używał tego wszystkiego, a później poleciał po byle jakiego fast fooda, no to przepraszam. Rozumiecie o co chodzi? Zgadzacie się, tak? No tak, no A nie byli się za... zgodzić scenariusz, mówi, na no, prosto, wybrał... kiwanie potakująco głową no to tak robimy Po tu wybrałem osoby, które faktycznie podobnie um, lubią ustalać um, z... tak, no nie, lubią ustalać fakty terrorowi, tak, tak, tak. <laughs> <laughs> Okej, okay. Szukam tego ja. drugiego badania bo tam było kilka o, o mnie. i Tem, tego, to, to, którego szukasz, to chyba. To jest to, o czym Tom wspomniał właśnie odnośnie krystalizacji miodu. Tam... A możesz podać jego tytuł dla. Niestety to jest w tej, że to 53. nie było 53 strona. okej. Okay. Ale tutaj widzisz mrożono. Po, po, po. Metody zapobiegania krystalizacji tak. miodu. Przed tak, tak, tak, tak. Tutaj, tutaj było tej temperaturze poniżej zera, tak. Bez istotnego pogorszenia wartości prozdowodnej miodu. No, taka jest konkluzja. Ale to te modyfikacje, o których Tom wspomniał. Tak, tak, tak. Okej, okay, to nie będę już mieszał. Emil? Yy, to kolejny, yy, to aktywność antyoksydacyjna znowu, drutowego. Yy, yy, magister inżynier yy, Ewelina yy, Sidor, to tf, w sumie z tego wyimka, takie dwa, dwa, dwa, yy, dwie, krótkie, dwie krótkie rzeczy, yy, to... Yy, Wspomniano o, o właśnie o czerwiu trutowym jako, alterna, al, jako zdrowszej alternatywie dla y, białka zwierzęcego. To taka a też troszeczkę naszego poprzedniego podcastu i artykułu z American Bee Journal y, odnośnie potraw z, z czerwiu trutowego i w ogóle czerwiu pszczelego i też tam y, mówiono o właśnie alternatywie i ratowaniu świata właśnie tym białkiem i ogólnie później poszliśmy o owadach też, tak? Tak, ja ogólnie potem o owadach, jak z waszych doświadczeń wyniknęło, że tutaj akurat pszczoły nie są aż tak dobrym źródłem, tutaj karaczany są lepszym, z tego co Tom przynajmniej mówił, ale to nie, zapraszam. Tom był, to był za świerszczami. A przepraszam, święty, e, tak, jest tak, jest już, Ale później nie wiem, czy widziałeś Tom, e, filmik, który udostępniłem na Facebook, gdzie jest po prostu Chińczyk, który, no, ma całą fabrykę karaczanów i jakoś można. Nie, ale, znaczy, żeby nie było, my gorszym mówiliśmy nie względem, że one są na przykład mniej odżywcze czy mniej smaczne. Nie, nie, chodziło o po prostu e, opłacalność e, tak, przemysłowej opłacalność, produkcji. Tak tak tak, tak, tak, tak. Ale to oczywiście to, to odsyłamy wszystkich do poprzedniego podcastu, do, do pierwszego podcastu drugiej serii e, Radio e, Przepraszam, e, przelewieści. Właśnie, i teraz może zróbmy tutaj jingle i Emil powiedz e, kwestię, gdzie nas można słuchać, i, i, i tak dalej. No i podcastu Pszczele Wieści oczywiście możecie słuchać na wszelkich możliwych platformach podcastowych, wszędzie tam, gdzie swoich innych podcastów słuchacie. Tam zapraszamy wszystkich do subskrybowania, żeby się też dowiedzieć o kolejnych, o kolejnych odcinkach. Jeśli byście nie znaleźli naszego podcastu na jakiejś swojej platformie, wystarczy wpisać Pszczele Wieści, w internety i tam na pewno wam jakaś platforma wyskoczy, a jeśli tak jak mówię na platformie, na której urzędujecie słuchając podcastów nas nie ma, dajcie nam znać czy mailowo, czy na Facebooku czy bezpośrednio do mnie, do Toma czy do Kuby, czyli Radiowa Roza i z pewnością postaramy się dodać do, waszego, do waszej platformy nasz podcast, żebyście mogli tam nas słuchać, a nie szukać jakichś innych alternatyw to tyle reklamy, wracamy do regularnie nadawanej stacji, czy tam programu regularnie nadawanego. Czerw, czerw pszczeli. I tak jego jest. właściwości antyoksydacyjne. Tak, no i tutaj kolejne jakby dwie, bo wspomniałem o dwóch, a jednak trzy, to, że lepsze właściwości przeciwrodnikowe miały ekstrakty wodne, a nie etanolowe. To ciekawe. W przypadku propolisu jest zupełnie inaczej. I Młodszy czerw trutowy miał zdecydowanie lepsze te właściwości niż starszy. To takie. Dość ciekawe mi się wydało. Będziesz używał? Czy będę używał? Wiesz co, czasem mi się zdarza czerw chrupnąć. Jeszcze nie robiłem ekstraktów wodnych z czerwiu. Także może musisz, popróbuję, jeśli znajdę jakąś recepturę. Musisz wodą No w sumie tak. Ale, ale wodą, a nie czymś, a nie etanolem. Nie etanolem, bo jak nie, mówiłem, nie, nie, etanol, nie etanolem. Zdecydowanie gorsze właściwości wtedy. Etanol przed, albo no, te badania nie, nie badania nie są wcale takie tak dobre. Etanol. Tak. Cześć. Już wyobrażam sobie weselę, prawda? Tak. Jako zagrycha. Zagrycha czerwioł trutowym. Tak, I nie pijemy. Pozdrowi. <głos> No, a teraz też kolejna rzecz o właściwościach zimowego osypu pszczół. I tutaj... Zwanego co, na wschodzie podmorem. Podmor, po, niektórzy pomor mówią, ale podmor. Tak, I co jest na wschodzie bardzo, bardzo znane, dość powszechnie używane w Polsce jest to mniej znane i mniej używane I, i, i, i też omawiane. I pytanie do Was, bo jakby wszystko fajnie, skład jest znany, białko 30%, hityna, melanina 18%, wosk, substancje pokrewne 13-14%. Tak wynika z tych tutaj badań, ale, bo mówimy o sypie zimowym i teraz czy jakieś procesy gnilne tam nie zachodzą w tym osypie, co może gdzieś tam no, szkodliwie wpływać na, na, na, na, na człowieka w sumie, no bo mówimy tutaj o spożywaniu takich, takich specyfików. Często przebywam za wschodnią granicą i zdarza mi się takie rzeczy kupować i nie, no, no, smród jest straszny. Ta podmore, no działa tak, ludzie to smarują, tam kolana czy coś, to pomaga niby, ale ale ogólnie smród jest straszny, to padliną, padliną śmierdzi. Może musi, może pewnie, pewnie tak jest, ale no, no jest skutecznie. Bo pa, że, że niestety, no, niestety, jeżeli tutaj osyp, to ten osyp e, powinien być suchy, czyli, czyli ta pszczoła się osypała, ale w okres, okresie zimowym, gdzie no, jest mróz, jednak to, co będzie leżało na dennicy, to, to nie będzie e, gniło, fermentowało. No to, co pokazują czasami pszczelarze, że mokry mokry osyp zdzierają z dennicy i jeszcze zalany trochę syropem i jakimiś resztkami wosku, tak? No to chyba nie o to chodzi, tak? Że nie z tego, nie z tego osypu. Natomiast że jest zdrowe, to ze strony, ze znaczy ja, co, ja bym tutaj ja bym tu chętnie chętnie z, zobaczył badania porównujące właśnie osyp, typowy, osyp zimowy z takim, z taką nalewką, w sumie, no bo to w roztwory etanolowe są, z nalewką z, z uśmierconej pszczoły, świeżo uśmierconej pszczoły i, i różnice między takimi, takimi specyfikami, jeśli chodzi o ich właściwości czy chociażby skład. Czy tutaj w tym badaniu były używany z tego, co kojarzę, e, świeży? Było wspomniane o tym, przynajmniej no, z tego, co pamiętam, e, o tym, że m, można, że, że jest ten osyp zimowy, no ale w, na pewno musi być używany niespleśniały i, wys, i wysuszony, dobrze wysuszony, czyli taki, w którym no, te procesy gnilne nie rozpoczęły się. Albo dosłownie na samym wstępie były. Tak zrozumiałem. Natomiast jeszcze jedno było tam podkreślone, że absolutnie nie może być żadnych pasożytów. No i tutaj moja logika się pojawia, bo tak się rzeczy zastanawiać. No dobrze, a jak te wszystkie poprzednie warunki będą spełnione i, i trafi się parę sztuk dręcza, to co? Nagle spowoduje, że to będzie jakieś trujące? No nie wydaje mi się. Skoro już w sumie możemy przejść do tematu spożywania pajęczaków. Czy znaczy, wiesz co tutaj... Nie, no to, to raczej chodziło o emocjonalny tutaj stosunek, tak. trochę sobie żartuje. Wiem, że chodziło o, o emocjonalny stosunek do pasożytów, no, natomiast sobie No tak, znaczy już jakby, już jakby e, też odnośnie tych, tych tutaj badań, e, to znaczy mówimy o osypie. Co to znaczy świeży osyp? Druga sprawa, jeśli chodzi o, o, o przepis na podmor, no to tutaj mówimy o tym, że te, że, że te pszczółki się suszy, wypieka, jakkolwiek to nazywają, są różne receptury, ale to wtedy mówimy o zatrzymaniu procesów gnilnych, ponieważ no inaczej postępują procesy gnilne, no co znaczy świeży osyp, czy to jest osyp świeży, to znaczy z, z, z tej zimy, czy to jest osyp świeży, czyli sprzed godziny, tak? czy to jest, sprzed, czy to jest osyp sprzed 48 godzin, tak? bo te procesy się rozpoczęły i one ewentualnie mogą być zatrzymane Yy, takim, yy, takim ogrzewaniem, tak yy, czy, czy suszeniem. Tak, powiem tak. Czy yy, wiesz, to co mówisz, nie, wiesz, bo być może te bakterie, na przykład, yy, no nie, wiem, na przykład jadu kiełbasionego, wiesz, one się jednak w specyficznych warunkach muszą rozwijać, bo musi być całkowicie beztlenowe środowisko. Nie wiem. Znaczy, wiesz, pewnie dochodzi też do jakiegoś, no, czy do niejakiegoś, tylko, wiadomo, rozkładania kwasów tłuszczowych, już teraz nie pamiętam, w jakie substancje, no ale niekorzystne. Natomiast, no pytanie, jakiej ilości, nie wiem. To, z tego co kojarzę, to są bardzo, to co mu rozmawia, rozmawialiśmy z profesorem, to są bardzo wstępne badania i tylko wąski wycinek tego badania. Wiadomo, że w przyszłości, jeśli miałoby być to używane, a już tym bardziej jako jakiś jakiejś rodzaj oficjalnego suplementu, no to by musiało to być prześwietlone od góry do dołu. Natomiast Twoja uwaga jest słuszna, bo o ile sobie wyobrażam w miarę świeży osyp, powiedzmy, no nie wiem, to jest takie teraz jak było ochłodzenie na przykład, bo na pewno jeszcze duża część zimowych yy, Na przykład wyczyściłem yy, denicę i jak były te dwa... Yy, z powrotem się zrobiło zimno, to na pewno część robotnic yy, padła jeszcze, no tych zimowych, nie? Yy, to na przykład z ula, z przewiewną denicą, ok, ale powiem szczerze, że ja z mojego doświadczenia z warszawski zwykły sobie nie wyobrażam. No bo tam jest jednak, no na Denice spada wilgoć. Nie wiem, czy u ciebie jest podobnie, a no ale no, no, no ten osob jest wilgotny. Chociaż widziałem jakieś tam filmiki, jak ktoś ma suchy, no nie wiem, gratuluję, mi się nie uda. To wszystko zależy od tego, na jakim terenie masz akurat, jeśli jak mamy o tym mówić, no to mam takie miejsce, gdzie, gdzie tak, masz rację mokry, a mam, taki, mam drugą pasiekę, gdzie gdzie no te dennice są suche i ta pszczółka jest naprawdę wiesz to myślę że mi się wydaje że tutaj zależy od tego jaką masz widoczność w otoczeniu ale wracając do tych badań jakby, i masz rację żeby, bo jakby... wiesz co bo faktycznie na, e, pszczelarz hobbysta no na, na teraz tak jak sobie o tym myślę nie wyobrażam sobie żeby miałby to jakoś wiedzieć o tym e, miałby e, narzędzia badawcze na jakim to jest etapie czy kiedy ta pszczoła wyschła? Faktycznie jest to problematyczne. No, no. O to ci chodziło. Po zapachu Tak, tu tak, to... próbować, identyfikować. Po zapachu też, tak, ewentualnie w inny sposób organoleptycznie. Ale wracając jeszcze do badania, żebym tu nie był źle zrozumiany. Ja osobiście się cieszę, że te badania się rozpoczynają w Polsce i, i że, jest to, że jest to badane. tak, I, i, i fajnie, że to, że to rusza. Co będzie, to, to jest troszeczkę jak z tym z tymi badaniami na temat COVID-u, tak, z których się cieszyłem i, i, i, i Propolisu na ostatnim podcaście. I ponownie zapraszam do, do pierwszego odcinka. Do posłuchania. To tutaj też się cieszę, że to, że, to, że to rusza, że w Polsce się ktoś zaczyna tym zajmować. No i czekam na więcej. Mm. No, tutaj nawet yy, mogłoby być z naszych pasiek, bo tam no, w tamtym badaniu, o którym mówiliśmy o propolisie, jednak chodziło o ten standaryzowany propolis tak, brazylijski, tak, tak, także tak. na razie poza naszym zasięgiem. Tak jest. Jeśli chodzi o tematy, to tyle takich, które głównie zwróciły moją uwagę, chyba, że tam chcesz coś dodać do podmoru jeszcze. Mm, nie. Nie chcę. Okej. Okay. <laughs> <laughs> <laughs> Czy moja żona chyba by nie dała rady, tak mi się wydaje. Nie, nie wiem, czy to próbowaliście tak czy wąchać, tak? Tak, no, tak. To taki jest nawet... Nie, nawet robiłem kiedyś nalewkę. No, no. Taki, taki jest, no. A! To może powiem anegdotę. Mam anegdotę z tym podmorem. Otóż znaczy nie, nie, nie, znaczy nie z podmorem sensu stricto, nie, nie na lewkę. Natomiast do jakichś eksperymentów używałem osypy, bo chciałem chyba zbadać pewnie ile jest tam warozy albo, no nie wiem, czy są wszały porażone bez skrzydła, czy nie. Po zimie i jakoś tak Zebrałem te osypy w taką, jakąś tam kuwetę, czy coś położyłem w chłodnym przedsionku, no ale jednak tam było te 10, 12 stopni było. I przyjechali moi, nasi znajomi na cały weekend. I tak jak położyłem to w piątek, tak jak o tym zapomniałem, nie? No i oni już wyjeżdżali. I kurde, przechodząc przez ten przedsionek, zawsze taki smród starej skarpety. Smród starej skarpety. I, I tak, wiesz, nic nie mówiłem, bo nie było okazji. Jak tylko wyjechali, to mówię do żony, słuchaj, kurczę, czy czułaś jak temu Pawłowi wali po prostu z butów? Bo tam były buty zostawione. Ona, no czułam, o kurczę, faktycznie, ale wali. No i wiesz, i dalej, wiesz, minął następny dzień, ale dalej wali. Ja mówię, no kurde, zacząłem się już zastanawiać, przecież ten smród, no niemożliwe, żeby rozumiem, jak on jest, ale już pojechali dwa dni temu, no przecież to się powido już ulotnić. No i w końcu po kilku dniach się skapnąłem, że tam leży te, te, te osypy, leżą i zaczynają dojrze, dojrzewać, tak? A przeprosiłeś znajomego? Nie dowiedział się o tym, bo wiesz, zostawiłem to, wiesz No to co... w tej chwili się dowie. Nie, ale już już mu dopowiedziałem. Jesteśmy na takim etapie znajomości, że możemy sobie takie rzeczy mówić. Nie? A, a, ale no, smród, y, ja bym to określił naprawdę starych skarpet. Ale skoro No tak, to nie ma smakować, prawda? Nie jest dobra, no to teraz ja no mnie interesował, interesują ale to dobrze, dobrze, że tak się tutaj dobraliśmy, bardziej biologiczne tematy mnie zainteresowały osobiście temat robotnic rebelianckich mnie bardzo interesuje, no bo to jest kwestia jak ewolucyjnie no, powstała rodzina pszczela, jak inne w ogóle owady społeczne i co tam się w środku dzieje w tym tak zwanym superorganizmie, no i Pani Karolina Kuszewska i Aleksandra Żmuda. Mniejsza motywacja ro rebelia rebelianckich robotnic w do wykonywania zadań obarczonych różnym ryzykiem. To nie jest pierwsza tego typu praca. Pani Karolina Kuszewska się specjalizuje. Mm, ma pasiekę eksperymentalną. To jest naukowczyni, która się specjalizuje właśnie mm, w badaniu struktury eusycjalności u Mogę zdradzić, że jest planowana mm, już nawet jesteśmy po rozmowach wstępnych i pytaniach jest planowana w podcaście Radio roza. Bardzo bardzo ciekawy temat. Mówiąc szczerze, dla kogoś, kto tam już trochę poznał biologię, no akurat ten wynik jest intuicyjny. Czyli chociaż właśnie, może nie dla wszystkich, dlatego warto o tym powiedzieć, no, no robotnice rebelianckie mają mniejszą motywację, żeby podejmować się ryzykownych zadań w porównaniu do innych robotnic. Jest to zarówno zgodne z hipotezą podziału pracy, jak i ryzyka w oczekiwaniu, w oczekiwaniu przez pszczoły związanym z podziałem pracy. To było na badaniach eksperymentalnych, oczywiście w klateczkach, używano repel, repelentów i, i substancji przyjemnych dla pszczół, żeby właśnie sprawdzić, no, czy pszczoły te, które są rebelianckie, będą, prawda, no podejmowały to ryzyko na przykład pobierania z pokarmu te, o, o nieprzyjemnym źródle, które, może być, które jest przez pszczoły, może być behawioralnie kojarzone jako coś nieprzyjemnego. No i nie, i okazało się, że zgodnie z intuicją, że, że, że mniej chętnie, no i co ciekawe one dłużej żyły, czyli opłaca się być w rodzinie pszczele egoistką, opłaca się być samolubną robotnicą, też w takim sensie ewolucyjnym, że bo te robotnice rebelianckie po prostu no, bardziej dbają w tym momencie o, o swoje, bardziej są samolubne w sensie dbania powiedzmy o przekazanie genów własnych, a niekoniecznie swoich. Sióstr oczywiście to jest też związane z doborem krewniaczym, czyli one się na przykład częściej pojawiają, kiedy jest młoda matka, której robotnicy, które aktualnie się znajdują, nie są wszystkie córkami. Tak? No to zresztą potwierdza się to przy wymianie matek. tak? No często jeżeli się jednak bardzo odległą matkę genetycznie wymienia, no to czasami one chcą jeszcze ją później podmienić i trzeba no, wykonywać dalsze zabiegi agrotechniczne, czyli niszczyć te mateczniki. się wydaje, że to z tym koreluje. I mm, no, to jest taka, kolejny może być do naszego odcinka mitologicznego, kolejny temat właśnie demitologizacji harmonii rodziny pszczelej, bo te robol z innych artykułów pani Karoliny wiem, że te robotnice rebelianckie, one cały czas występują tylko w mniejszej lub większej ilości gnieździe pszczelej i jest dlatego potrzebna też... Y no podcasta, o której wcześniej nie wiedziano, czyli policji Przele, Cały czas w rodzinie Przele jest policja pszczela, która po prostu no, każe te robotnice. Oczywiście nie wszystkie da radę, jak to u ludzi. Niektóre, niektórym się uda, ale zawsze jakaś pokątnia gdzieś tam w rogu jakieś robotnice chcą, że już dziajka, no i po prostu ukaraniem jest po prostu e, zniszczenie tych jajek. Tak? Także taka ciekawostka, że e, te robotnice e, no, nie chcą podejmować tych ryzykownych działań, czyli można powiedzieć, nie są tak oddane żeby się, no, pseudo poświęcać dla rodziny przelew. Okej, okay, nie zero komentarzy, a ja czytałem to z wypiekami na ust, na policzkach. Wiesz, co też mnie to, też mnie do, te badania zainteresowały, tylko tak stwierdziłem, że y, ciebie bardziej zainteresują i pewnie będziesz chciał o nich więcej powiedzieć, także. Także A, bo po prostu tak wyczerpałem temat, że już, kurczę, odebrałem się głos. Tak? No, Wiecie tak. co, jeśli, jeśli ktoś z, z was i z naszych słuchaczy chciałby coś więcej na temat właśnie badań nad robotnicami rebelianckimi pani Karoliny Kuszewskiej poczytaj, to polecam jest takie czasopismo um, naukowe Kosmos. I, I dużo, i większość, przynajmniej z archiwum w PDF-ach można znaleźć w internecie. Także tam są te, te, te, te, te artykuły. Była bardzo ciekawy artykuł. Naprawdę. Naprawdę ciekawy. Z, z, z mojego e, jako hodowcy punktu widzenia jest bardzo ciekawy, bo, bo też musimy cały czas brać pod uwagę, że te rebeliantki, e, tak zwane pszczoły e, będą w rodzinie, dopóki nie wymieni się pokolenie po danej matce. Okej, okay, czyli twoje obserwacje jako przeraża zawodowego, który jednak z dużą ilością funkcjonuje i często przy nim gmera i często coś im tam przeszkadza. Yy, potwierdzają, tak? O, to, że, tak. No, Szczególnie przy, przy że, tak jak powiedziałeś, odległych, ja bym to nazwał bardziej geograficznie niż, niż może podgatunkowo matkach. Są, są problemy z podłożeniem jej do rodziny. Czyli, czy one bez problemu przyjmą, tak? Bo metody podłożenia są które pozwala na praktycznie stuprocentowe przyjęcie matki, natomiast to, czy ona zostanie szybko wymieniona, czy nie, też, też zależy od tego, gdzie ona została zakupiona, czy nie jest to jakieś odległy geograficznie, odległe geograficznie miejsce. Kolejny artykuł, który mnie zainteresował, znaczy nie mówię, że, że inne nie, bo właściwie to przeczytałem wszystkie, no ale nie da się o wszystkim opowiedzieć, bo, bo by nasi słuchacze już się stali słuchaczami rebelianckimi. E, warunki okresu poprzedzającego zimowanie, a tempo wiosennej aktywacji i żywotność pszczoły osmia rufia. Inna nazwa to osmia bikorni, w każdym razie chodzi o murarkę ogrodową. Karol Giejdarz i Monika Fliśkiewicz. Nomen omen, aktualna prezeska Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego. Eee, ciekawe badania... Znaczy, celem ich to, akurat dzwoniłem i rozmawiałem z panią Moniką osobiście, żeby się coś dopytać, żeby dobrze zrozumieć to badanie. No, specjaliści na utrolnictwa cele chcą tutaj selekcjonować w przyszłości tą murarkę, stąd te badania, prowadzić selekcję hodowaną i zmieniać troszeczkę biologię, bo ona jest wczesną wiosenną, żeby przesuwać, żeby mogła się też wybudzać później, bo już może to robić, ale, no, jak się to robi zbyt długo, to jednak przeżywalność jest niska, niezadowalająca na pewno dla już efektów produkcyjnych, czyli w przypadku zapylania przy produkcji jakichś roślin. I, do I stąd były badania takie ciekawe na tym, że próbie kontrolnej pozwolono naturalnie się rozwijać, natomiast były różne chyba trzy próby, gdzie murarki poddano przebywaniu w sztucznym środowisku ze stałą temperaturą schłodzoną, schłodzoną w okresie, powiedzmy, jeszcze tym przed hibernacji, czyli w okresie, powiedzmy, kiedy po prostu dojrzewają, dojrzewają jako... Do. aż zostaną poczwarką, prawda? Bo murarka dojrzewa jako już przypotworzony owad akurat. W kokonie, i okazało się że murarki w naturze yy, no, miały najniższą najniższą, prze najniższą przeżywalność później jako następne pokolenie, które się wygryza bo rezultat był sprawdzany w następnym roku już na wiosnę yy, najniż yy, najniższą długość też oczekiwaną długość życia i przy samcach to było nawet około 21% czyli no bardzo nisko to też pokazuje jak takie zwierzęta jak owady yy, w stylu pszczół mają po prostu ewolucyjnie, ewolucyjną strategię przetrwania yy, nie są to pra co prawda łosoś. Gdzie jest po prostu jeden na milion, no ale y, potrafi y, duża liczba. Produkują dużo więcej po, y, potomstwa, niż jest w stanie naturalnie przeżyć y, do następnych pokoleń i po prostu, no, z tej części później no, produkują dużo i tak dalej. Y, I tutaj okazało się, że tymi sztuczni, sztucznych warunkach y, można było zwiększyć. Y, w zależności kiedy ten okres ochłodzenia w stałych warunkach był. Y, y, y, y, w jej cyklu przeprowadzanym można było zwiększyć przeżywalność i to nawet dosyć tak istotnie, bo no chyba przynajmniej nawet kilkadziesiąt tam procent. Eee, no, to taka dla mnie ciekawostka, też pokazująca no, jak w jakich na, na trudnych warunkach e, murarki w naturze, pod jaką presją e, klimatyczną muszę się mierzyć. Może mieć to też e, jakieś tam e, oddziaływanie na to zmiany klimatyczne i można to też by brać ewentualnie pod uwagę. E, Także i, i, jaka to jest taka moja uwaga, bo ostatnio na grupach m, często obserwuję u miłośników pszczół no, rozpaczenie nad każdym e, jednym kokonem, nad każdą jedną pszczółką. Czasami się trochę staram tłumaczyć, a tutaj no, jest w tym momencie już takie potwierdzenie, że no, m, jeżeli ktoś robi to hobbystycznie, jeżeli robi to tak jak ja, dla podglądania po prostu życia pszczół, y, to nie jest, y, no, nie jest tragedią przynajmniej dla, t, dla populacji, przynajmniej dla dla po prostu przetrwania tych pszczół to, że no jednak jakaś nawet znaczna ich część może po prostu no zamierać na różnym etapie życia i, i, i no niestety czasami widzę nawet takie rozpaczliwe próby jakieś takiej ledwo żyjącej pszczółki karmienia i tak dalej no, rozumiem te emocje i czasami nawet współczuję takim ludziom, bo, bo wiem jak to się skończy zwyczaj po kilku dniach a dla pszczółki czy dla tych ludzi? Dla pszczółki, pszcz... Nie, dla ludzi też, no bo smutkiem. Smutkiem, nie? Smutkiem, no. no bo, no bo je ja tak. wezmą do domu i karmią, trzymają. Uważam, no że no, pszczoły powinny się traktować jako superorganizm i ta jedna pszczoła. Nie, to... ale mu o murarce mówimy teraz akurat. Wiesz, to są pojedyncze. A, Nie, no. No i co, murarkę karmią? No tak. Tak, tak, tak. Ta. Tak. Biorą do domu i karmią. No to miłe takie, nie sądzisz? No, miłe, dlatego mi nie miło, że im jest później smutno. Infantylne, ale tak nie jest mi nie. miło, gdy. No, tak czy owak, nie cieszy mnie, gdy ktoś się smuci. A wiem, że nazwyczaj będzie taki koniec tego. Miałem już kilka rozmów, nawet osobiście, Ktoś kiedyś do mnie dzwonił, bo podejrzewał, że się tym zajmuje. I, i udało, mi, udało mi się to chyba tak wytłumaczyć tej osobie, że polepszyłem jej nastrój. To znaczy, je mnie cieszy. Ale, ale jak? jak to? Nie no, wytłumaczyłem mniej więcej to, co teraz. Że, że z końcu. Tylko bardziej łopatologicznie. Umrze, tak. Jak pszczelarze że No tak, i że po prostu... No, nie, no, no, no, że nie da się po prostu uratować wszystkich, że tak... Odejdzie na taka, pożytki. Ta, tak, do... odejdzie do... A, to może... To jest, to jest w sumie... E... Jeden z niewielu mitów, który jestem w stanie zaakceptować. Uważam, że jest piękna alegoria krainy wiecznych pożytków. Także... Ale kurczę, już tyle musimy zrobić ten odcinek, bo już go rozbieramy na 31. No w każdym razie wytłumaczyłem po prostu, no, jaka jest natura, jak biologa tutaj stworzyła tą pszczołę akurat. Tak? Ale u pszczoły miodnej to, to się przenika, bo nie, nie wszyscy też ludzie tacy amat, amatorzy, ale w sensie amatorzy miłośników pszczół e, są e, zawsze w stanie rozpoznawać różne pszczoły i, i z pszczołom miodną nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że jest często podobnie na grupach, a nawet, bo ja jestem też na, e, czasami coś tam spoglądałem na grupy miłośników, ale jestem czasami też na, na, na grupie pszczelarskiej. E, no ktoś na, próbuje ratować pszczołę, która jest najprawdopodobniej pszczołą zimową, która właśnie wyleciała po prostu paść na zewnątrz, tak? Spotkaliście się pewnie z tym. Ale jak komuś się zrobi miło. Dokładnie. Ale później smutno właśnie. No. Ale skąd jest? Może ta Ale będzie... starał się. Tak. Nie, ale tak masowo to robić, to nawet wręcz by było szkodliwe, bo no, pszczoły mają ten instynkt, że jeśli są schorowane a część to stare pszczoły są, bo. Się to jest po prostu też tak. A altruistyczne i monosu... gniazda. Y no tak, a immunosupresję ale... mają stałe, stałe, stare robotnice po prostu immunosupresję, mają obniżenie układu odpornościowego i najczęściej umierają na jakąś chorobę. Yy, no to jeżeli ktoś, yy, no by, po, bo taka robotnica podkarmiona jest w stanie wrócić do ula i to mogłoby się okazać wręcz szkodliwe dla przyopóźnie, później, gdyby to robić w jakiejś dużej Ta, ilości. układ odpornościowy na pszczoła. Oczywiście. Mm. Tak. Tak. I, I zarówno taki pojedynczy i taki, no, e, no że inaczej sens... zbudowany niż no tak, ma... tak, ale ma, nie, właśnie ma, ma, ma, ma, ma. Takie były kiedyś tezy, że nie, ale ma i... Mm, tak, tak, i no mogę się podzielić jakby co. W każdym razie każda robotnica ma, mm, stwierdzono to jakimiś badaniami, potencjał na rok życia, gdyby nie wykonywała czynności, które ją najbardziej e, zużywają, czyli karmienie larw i latanie na pożytki. A wiesz ile może przylecieć e... Jeden, no nie, ale miodna, tak? Miodna. Przy, gdzieś czytałem, że na 500 mil to jest jakieś 700-800 kilometrów. Tyle może przelecieć pszczoła, a później zużywają się skrzydła. Gdzieś były takie badania, wiesz, taka ciekawostka właśnie. 500-500 mil to, to około 800 kilometrów. Później po prostu no fizycznie one się nie nadają do naszego lotu. W każdym razie, no, ten lodium już tak już zużywa do, do, do szczęścia. Tak, no, najczęściej robotnica tak w naturze, powiedzmy, umiera na jakieś choroby, ponieważ ta, no i ta zimowa żyje najdłużej, no, bo spowalniają i, spowalnia się jej metabolizm oraz właśnie, no. Się roboty ilość. Tak, I no i nie, nie zaczyna, nie zaczyna być zbiera, tak, nie jest, zaczyna być zbierać i nie, nie karmi też. I nie karmi też larw, ta, ta właśnie taka specjalna pszczoła zimowa z dużą ilością ciała tłuszczowego. Tak. E, jeszcze może warto wspomnieć o corocznych, tradycyjnych już tutaj podsumowaniach, czyli mm, e, o tym też już trochę wspominaliśmy w poprzednim odcinku, czyli e, spadkach przynajmniej e, spadkach rodzin pszczelich, e, ilości rodzin pszczelich w Polsce i produkcji miodu, takich podsumowania, które zawsze się pojawiają na tej konferencji corocznej. E, trochę o tym mówiliśmy na poprzednim odcinku, omawiając temat dotacji, no ale wa może warto podsumować, że znów e, e, o kilka procent powiększyła nam się ilość rodzin pszczelich w Polsce, jak jest corocznie i systematycznie od chyba 12 lat. Hmm, śmiertelność utrzymywała się, no to jak już mówiłem na, w poprzednim odcinku na chyba wyszło około 16% czy 15% w każdym razie no nie odbiegało to jakoś znacząco od lat poprzednich, jeśli by tak ustalić średnią, natomiast produkcja miodu była o te kilka procent mniejsza i też mniejsza niż dwa lata temu, no po prostu był bardzo słaby sezon, ale gdyby tak jak się przy, przy, przy, przyjrzałem przy kiedyś takiej długofalowej yy, średniej, no to generalnie produkcja miodu w porównaniu do czasów przeszłych, znacznie przeszłych jest dużo większa. A tam zauważyłeś, ile miodu importowano, a ile eksportowano, a ile wyprodukowano? Już ja to źle zrozumieć. No, nie zwróciłem na to uwagi, nie, ale. Czekaj, bo ten artykuł, kondycja sektora, to czy tak, od stycznia do września, jeśnia, września, nie. Krajowe pasiki produkowały w 2020 roku tylko 12 700 ton miodu. A później jest tak, od stycznia do września 2020, czyli ten sam rok, import objął 23 000 ton, i pół, zaś eksport 16,2. Czyli wyeksportowaliśmy cały swój miód wyprodukowany, plus jeszcze 4 tony doimportowaliśmy, żeby go dalej eksportować. Aha. I jak, jakie wnioski masz z tego? Nie, no to. Dobrze, źle? Wiesz co, yy, czy, czy przypadkiem nie zamieniliśmy tego polskiego miodu na, na ten miód taki importowany, tak? No tutaj wynika, że no nie, to wiesz, ja akurat... E, miesz, pytanie co? po jakiej cenach sprzedajemy, czy ten eksport, który eksportujemy na przykład nie jest bardziej opłacalny. No oczywiście to się no, wiąże z opłacamy, dyskusjami, tak? tak. tak mm, no jest. właśnie, pytanie jaki jest cel e, większości pszczelarzy. E, no właśnie. Pytanie kto wiecie. produkuje miód, tak tutaj chodzi. Jeśli chodzi o, tak, o możemy domu, tutaj... tak, czy, czy to są mniejsi pszczelarze, którzy no sprzedają na rynek lokalny, czy to są więksi pszczelarze, którzy eksportują, ale też wprowadzają na rynek lokalny importowany miód, Ja, ja trochę popić. tutaj mam misję propokojową chyba, bo też czasami widzę te. Yy nazwijmy to dyskusję, chociaż to nie stało obok dyskusji, jak ktoś pokazuje, że właśnie sprowadził na przykład beczkę miodu i zaprasza innych, żeby kupili i co tam się dzieje właśnie, nie? No to jakby, biorąc pod uwagę te dane, o których przytaczałeś, to jakby jest to naturalną konsekwencją tego i wręcz musi być to robione, no bo po prostu jeśli nie osoba A, to osoba B to zrobi, prawda? Myślę, że kiedyś nagramy odcinek, może przy okazji tych mitów i różnych na temat tabu sprzedaży i obrotu miodem w Polsce, bo w Polsce jest takie, nie wiem czy zauważyliście, tabu, że, że jednak miód do sprzedaży czy dalszej od sprzedaży, no, jest jakimś tam tematem zakazanym, tak, a nawet piętnowanym przez większość pszczelarzy. Uważa się, że to jedyna i Sprowadzanie sprzelaż. z innego kraju również. Nawet sprowadzanie. No i import. Nawet kupowanie, wiesz, od innego pszczelarza i sprzedawanie tego, wiesz. E, muszę się przyznać, że mam, e, mam, kole, mam kolegów pszczelarzy, którzy są za zakazem sprowadzenia jakiegokolwiek miodu co granicę. A próbowałeś dyskutować z nimi tak na bardziej merytorycznym, a nie emocjonalnym poziomie? Ten Próbowałem e, odnosić się troszeczkę do ekonomii protekcjonizmu, ale... A nie, za okay. Chyba nie. No, bo to, to, to, to, co, e, to, ale chyba nie, znaczy, bo często to są argumenty emocjonalne, nie? natomiast tutaj e, no, te dane pokazują, że jakby e, tak, i tak jest to naturalne, że to się wydarza, a z drugiej strony no tak w ogóle ta produkcja miodu jest duża, także generalnie można powiedzieć, że pod tym względem żyjemy w luksusowych czasach, że dużo sprzedajemy i dużo sami spożywamy. No, nie widzę jakiegoś wielkiego powodu do narzekań, szczerze mówiąc. Oczywiście można dyskutować o jakości, a aczkolwiek, no, wydaje mi się, że, że to czasami jest yy, przesadzone. Yy, no, oczywiście, ten miód, tak, no, powinien być jakoś tam rutynowo badany i tak dalej, to... Ale tu mówisz o importie. Natomiast czasami są takie komentarze, że to jest po prostu no, trucizna niemalże, prawda? No tak, ale, ale w drugą stronę chętnie sprzedano by do, do Niemca tak zwanego, tak? Czy, czy no, w Europie tak. Zachodniej najlepiej, wiesz, po cenie dwukrotnie niż w Polsce, bo to jest polski czysty miód, no, akurat. Ale litewski brudny czy ukraiński w ogóle to jakiś, no wiesz... No. No okay. i właśnie tutaj dochodzę do, do tego, o czego zacząłem. Jeżeli coś, znaczy pszczela, większość pszczelarzy, yy, no jednak, yy, yy, chowa pszczoły po to, żeby mieć z nich zysk, yy, produkty pszczele. No więc jeżeli tam sprzedaje drożej, a później kupuje taniej, no to im się to opłaca, więc logiczne, że to robią. No i, i teraz ci, co tak chcą, to z jednej strony tak. Chcieliby, żeby ludzie sprzedali, ale wtedy w Polsce by nie było miodu, jak rozumiem. No przynajmniej byłby niedobór dość duży, tak? No, także. Jedno z drugim trzeba po prostu połączyć. Dokładnie. Hmm. Pytanie... A, ja podaję wtedy też argument miodarek, bo jeśli chodzi o sprowadzanie miodarek i węzy z Ukrainy, to oczywiście wszyscy są za, ale miód już w, ża w żadnym wypadku. No, wszyscy na Czy inaczej. ja tutaj... Zgadzaj się, bo nas wyrzuci tutaj z programu. Kurczę, znów się ze wszystkim zgadzamy. Tak, zgadzam się. Słuchaj, a mo może... może... Pamiętasz ten pomysł, o którym ze Emil dyskutowaliśmy, żeby zrobić taką troszeczkę sztuczną debatę, że A, próbujemy tak, broń... Biura... Próbuj... B... Tak, próbuj... <grym> Proszę. Próbuj obronić teraz tezy, że nie powinien być do Polski sprowadzany żaden miód z zagranic. Wybaczcie, ale nie przejdzie mi to przez gardło, bo zbyt często prowadzę, szczególnie jesienią, późnym latem, wojny na temat polskości, polskiego cukru. <grym> bo to jest podobna dyskusja, więc Ukraiński nie miar. przejdzie mi to przez gardło. <głosy> Właśnie, Urkali. polskości polskiego cukru w urkalińskim miodzie. <głosy> ale wiesz... <suszy> jeszcze, dobrze. Nie, nie, nie, Dobra. Nie tym razem. Eee, no słuchajcie, no to... Przepraszamy, o, jeśli ktoś słuchał e, szacownych m, badaczy, którzy wzięli udział w tej konferencji. O, przepraszamy, że wszystkich nie omówiliśmy, ale... No Bo nie dało. To może trwać tylko trzy godziny, także. Jeżeli też coś pominęliśmy, akurat może inne, ktoś miał cel badania, a my to przewróciliśmy do góry nogami, to też. Czy, czy przykro nam jest nie, ale, ale, ale staraliśmy się. Uważamy, nie, zresztą poważnie słuchajcie, uważam, że takie konferencje są bardzo potrzebne, wiesz, to. to mnie to bardzo cieszy, co roku jest. Cieszy mnie, że w tym roku mimo tej pandemii i tego szału dookoła e, udało, się, y, udało się to zorganizować i duże duże wyrazy uznania dla profesora Kotowskiego za to, że, że coś takiego zorganizował, mimo że y, no, widzimy w jakiej sytuacji dookoła jesteśmy. Zdecydowanie tak. I mamy nadzieję, że się pojawi ta wersja, co była na, na YouTube dla szerszego grona, jakby, tak, słuchaczy, również pszczelarzy, bo prostu już po konferencji. Także pytań pszczelarze bezpośrednio nie zadadzą. Jest to temat, który chciałem poruszyć na, na którymś tam z kolejnych naszych odcinków na temat otwartości nauki, natomiast no tutaj jest ten e, ciekawy wątek, którego wcześniej nie brałem pod uwagę, no właśnie, że jeżeli to są takie no, bardzo wstępne badania, jeżeli to są faktycznie rozmowy tutaj pomiędzy naukowcami, którzy, e, tak jak to zrozumiałem, od innych mogą przedstawiają coś i mogą w dyskusji zasięgnąć jakieś porady, żeby poprawić ewentualne niedociągnięcia metodologiczne, żeby mieli większe szanse w przyszłości na peer review, czyli ten niezależnej recenzji, to już tutaj mogę się zastanawiać, czy to powinno być otwarte dla wszystkich. Znaczy, ja, wiesz co, osobiście z jednej strony absolutnie jestem za otwarciem dostępu do wiedzy, z drugiej strony zawsze mam takie drobne ale, ale pod warunkiem, że ktoś nie przeczyta tylko nagłówka, ale naprawdę całość danych badań. I bo, bo to jest, bo to, jest, bo to, jest ten, bo to jest, ten problem, że tak jak już rozmawialiśmy też z profesorem, że tutaj te, te, bada te badania są na bardzo wstępnych etapach i, no, i mogą spowodować... Dla niezbyt uważnego czytelnika czy, czy, czy oglądacza takiego wykładu no jakby mogą, mogą, mogą sprawić, że wyciągnie zupełnie błędne wnioski i nie potraktuję nie potraktuje tego jako wstępnego etapu, czyli takiego, takiego zaproszenia do dyskusji, a potraktuje to jako... Byłby Fakt objawiony. Tak, by mogę wyciągnąć wnioski z na miarę swojej wiedzy, no bo tutaj też, żeby przyjąć artykuły naukowe, to, to trzeba, trzeba jakąś tą wiedzę posiadać. No tak. nie a, jak, a jak wiemy, jeśli, jeśli mówimy o wnioskach wyciągniętych na miarę swojej wiedzy, to jak wiemy, Facebook hmm. i wszelkiego rodzaju grupy są pełne naukowców. Tak, weterynarzy. Hmm, odpowiednich na nasze czasy. Lekarzy farmacji, hmm, weterynaryjnych. Sami jesteśmy omylni, także ja, po, podobny apel jak w poprzednim odcinku, jeżeli drodzy słuchacze popełniliśmy jakąś gafę, jakieś niedociągnięcie, mm, jakiś błąd, bardzo prosimy o, z, o zwrócenie uwagi i tym bardziej jeśli to będzie zwrócenie uwagi merytoryczne, a jeszcze podanie po prostu czasu, no to już w ogóle super. No, a skoro mówimy już właśnie o tych gafach, to trzeba wspomnieć, że mieliśmy jeden fajny feedback, gdzie tutaj na mojej stronie kolega Bartek Mal napisał sprostowanie o tym, że w Walii czy na Gotlandii są wirusy, tylko po prostu być może jest dominacja innych typów. Czy znaczy odnosił się tutaj do naszego pierwszego podcastu i naszej dyskusji, szczególnie tego, o czym mówił, o czym mówił Tom, odnosząc się właśnie do tych, do tych Wirusy, pszczół, pszczów, Bali i wirusów Bali i Gotlandii. No tak. ja tutaj tutaj w Ferworze dyskusji może było stwierdzone, że, że czy było stwierdzone, że nie wirusów, nie chodziło, bardziej o, o zjadliwość poszczególnych form, tak czy no formie wirusa, tak? czy to B, czy A. Także tutaj, jeżeli ktoś odebrał, że nie ma, nie ma tam w ogóle wirusów, to, to po prostu no, zostało to źle, źle przekazane. Taka gafa będziemy sprawdzać e, siebie też na następny raz, ale dziękujemy, że, że po prostu, że słuchacie tak? I takie, takie rzeczy zaznaczać. Dla nas jest to bardzo ważne, bo no, też nie, sami staramy się jak naj bardziej merytorycznie mówić i tu głupoty jakieś nie pleść, rzeczy, rzeczy wybranych bez potwierdzenia. Natomiast dziękujemy, że, że takie komentarze są merytoryczne. Bardzo nas to cieszy. Kubuś, co ty? oprócz, oprócz Chciałem tylko dodać, że to jest... Mnie... Nie, no przestań. Nie, nie, właśnie wręcz odwrotnie. Chciałem powiedzieć, że to jest po prostu luźna dyskusja, Popular, popularyzujemy naukę, ale też uprawiamy publicystykę, czyli próbujemy zresztą na, na tej stronie, którą właśnie teraz przeglądamy to komentarze, proszę sobie może zajrzeć waroza.pl slash p slash pszczele myślnik wieści bez polskich znaków, taką fajną tabelkę stworzymy fakty, opinie. Staramy się ustalić, o ile się da jakieś yy, wspu, yy, ustalić fakty, a później każdy przedstawia swoje opinię. Także jest to luźna rozmowa i oczywiście możemy popełniać błędy. Nie jesteśmy tutaj, nie występujemy w roli naukowców, którzy kilka miesięcy, a nawet ponad pół roku, jak do tych najbardziej prestiżowych czasopis przygotowują swój artykuł Patrz czy nie dobranie, żeby po prostu inni recenzenci po, i sami sobie poprawiali po prostu niedociągnięcia. Także mogą się oczywiście zdarzać, ale dziękujemy za wyłapywanie. I prosimy o więcej. Tak jest. W ogóle dziękujemy za wszystkie komentarze. Musi, muszę przyznać, że większość, przynajmniej te, do, do których ja dotarłem, było pozytywnych e, i w tym również bardzo fajnych. E, na YouTubie też one się zdarzyły. Generalnie preferujemy komentarze na stronach swoich, Jak u Was, mam nadzieję, pojawią się te widgety, czyli na, na stronie Pasieki Prowincjonalne i Miejskie Pasieki oraz na, na stronie Waroza. I preferujemy oczywiście na własnych stronach i na YouTubie, czy nawet w komentarzach w podcaście, bo jest to taka możliwość, na Apple Podcast i na na przykład... Yy, yy, Spotify. Podcast Addict, takiej aplikacji, ale również podcaster, tak? Można tam komentować i jakby co, to zachęcamy, bo te, pod... te komentarze mają tam jakieś znaczenie, te, no, jeśli chodzi o... Oczywiście uwagność, prosimy o pięć gwiazdek. Pod... Tak. Tak, no, my zasługujemy na pięć gwiazdek. No, Też myślę, się tak zasługujemy zasługujemy. No, zasługujemy, zasługujemy. Zasługujemy, zasługujemy. Słuchajcie, ode mnie macie pięć gwiazdek, jakby co. Dziękuję panowie a ja chciałem jeszcze umówić bo mi się wydaje, że warto i teraz chciałem umówić taki artykuł ocena zadliwości roztoczy dręcza przelego pochodzących z różnych rodzin systemów chowu pszczoły miodnej ukazał się on w, apido on w Apidology w 2020 roku jest to dosyć duże badanie eksperymentalne polegało to na tym, że naukowcy to się ukazało w pszczelastwie w lutym 2021 Z tą okładką charakterystyczną. Z COVID-em. Tak, i maseczką. Naukowcy wzięli po prostu... Postawili hipotezę. Hipoteza jest taka, że mechanizmy ewolucyjne powodują... W koewolucji pasożyt gospodarz, czyli dręcz i pszczoła miodna, powodują, że... W dużych zagęszczeniach przemysłowych pasiek, przy większej być może intensywności leczenia i przy przewożonych przełach jest większe pole do transmisji pasożyta horyzontalnego, czyli z dorosłego na dorosły, z rodziny na rodzinę i będzie po prostu dochodziło do ewolucji w kierunku większej zadliwości tutaj warozy. W porównaniu na przykład do dziko bytujących rodzin pszczeli gdzieś tam w kłodach, dziuplach czy w lesie i do y, ekstensywnych pasiek, czyli takich na przykład jak ja, które mają tam tylko kilka, kilkanaście uli i są też rozrzucone po terenie. Nie, nie oczywiście te same ule już, ale no pasieki, tak? E, no szczególnie, y, bo to oczywiście jest badanie prowadzone w Ameryce, no tam to ma jeszcze tym bardziej szczególne znaczenie, bo tam jak wie, y, tam te pasieki przemysłowe są dużo większe oczywiście i pszczoły są przewożone na jeszcze większe odległości e, i no hipoteza była taka, że te wzię wzięto po prostu próbki standardowe próbki Warros, czyli dręczy, z tych trzech rodzajów y bytowania rodziny pszczelej. i a z kolei i y y zakażono tymi trzema rodzajami dręczy, z tymi z różnych populacji, standardowe rodziny pszczele, chyba z tam wzięte. Y już wcześniej oczyszczone zdręcza, czyli przeleczone w taki sam sposób rodziny, które zajmowały podobną ilość lamek, no i tak dalej. No starano się podejść naukowo do tematu eksperymentalnego i, no i hipoteza była, że, że tak, że te przemysłowe będą najbardziej zjadliwe co będzie co jest, co się ukaże w śmiertelności statystycznej tych rodzin pszczelich? Eksperyment trwał bodajże Mm, już tutaj mówię. Od czerwca 2015 do grudnia 2017, czyli mm, no 2,5 roku. I co? I hipoteza się nie sprawdziła. Okazało się, że śmiertelność e, wszystkich e, m, bo jeszcze była próba kontrolna, czyli w ogóle rodziny pozostawiono bez leczenia. Nie, przepraszam, nie zakażono tym dręczem, tylko po oczyszczeniu same. I oczywiście ta miała najlepszą przeżywalność, no bo nie została zakażona dręczem, czyli z natury ją musiała nabyć, czyli trwało to wolniej, prawda? I okazało się, że, że śmiertelność tych wszystkich trzech grup, e, spas wystandaryzowanych z, pasiek, e, z roztoczami, z pasiek, o tych, e, z pasiek i, i, z dzik i z dzikiego terenu, e, z tych wszystkich trzech systemów bytowania przełomionej, była dokładnie taka sama. Czyli nie sprawdziła się taka no, hipoteza, że ta waroza jest bardziej zjadliwa, więc jakieś inne czynniki muszą brać tutaj udział, że ewentualnie no, te pszczoły w tym przemysłowym pasieka być może mają się gorzej. E, I e, to jest to ciekawe, bo to jest też taka hipoteza pszczelarzy naturalnych. Właśnie spotkałem się z czymś takim, że te. E, że te dręcze, ta populacja w tych pas pasiekach dużych, gdzie się często leczy, będzie bardziej zadliwa. No tu, to jest oczywiście pierwsze badanie tego typu. W ogóle pierwsze takie porządne badanie, słuchajcie, które widziałem, dlatego że, no, wszystkie te obserwacje, one oczywiście są prawdziwe. Na przykład doktora Sileja, e, profesora Sileja w tym lesie, Arnold i tak, e, te eksperymenty na Gotland, tylko że dużo z tych to są po prostu takie, no, typowo obserwacyjne. Że profesor poszedł i za kilka lat coś zaobserwował, przebadał. Natomiast tu mamy taki eksperyment niemalże fizyczny, tak? z próbą kontrolną i, i, i na tych samych warunkach robionej, no i okazało się, że nie. To nie znaczy, że to tą hipotezę zaprzepaszcza, no ale na razie nie została ona umocniona. No i tu pozwolę sobie na komentarz w porównaniu do, do, do, do tekstu, gdzie staram się tylko dziennikarsko pochodzić do tematu. Troszeczkę tutaj bym zwrócił uwagę naukowcom, że no jestem zwolennikiem tutaj takiego bardzo podejścia restrycyjnego do nauki i jest coś takiego jak prerejestracja badań. To być może nawet w przyszłości staje się modne, czyli że najpierw się prerejestruje hipotezę i omawia, jak się będzie robiło badania, Później się te badania po prostu przeprowadza i do opublikowania sięga się do tej pre prejestracji. Nie można w trakcie zmienić swojej hipotezy. Koniec, kropka. Sprawdziła się lub nie? No bo na tym polega w sumie na metoda naukowa, że my falsyfikujemy, czyli obalamy hipotezy, które nam się wydają słuszne. No i tutaj pod koniec naukowcy zaczynają tak troszeczkę sobie yy, yy, yy, lawirować. Mówią, no niby się nie sprawdziło, ale mogą być jakieś czynniki, więc nadal stawiamy tę hipotezę, ale może powinniśmy... Yy, może powinniśmy zrobić to inaczej, że wziąć też y, t, ten dręcza z tymi pszczołami dokładnie z tych pasiek dodać? No może tak. No ale jakby braku, brakowało mi w tym artykule takiego twardego określenia, że hipoteza im się po prostu nie sprawdziła, co wcale nie jest złe. Bo w nauce nie chodzi o to, żeby potwierdzać, tylko żeby obalać. I jeżeli jakaś hipoteza nie sprawdza, to jest to tak samo samotwórcze. No i tyle. Tyle mojego komentarza. Podobał się wam ten eksperyment? Tak. No, no Taki nam dałeś scenariusz, to tak odpowiadamy. Za to. Dobrze, dobrze. Chcemy być w trzecim odcinku Pszczele Wieści, dlatego tak, podobał się. <śmiech> nie, no ja oczekuję, kiedy... Wydaje mi się, że z kilku komentarzy też odczytałem, że nasi słuchacze też oczekują, że troszeczkę się postrzeczamy, nie? Może na jakiś inny temat. No... No, no dobra, to inne. Myśl, no, trudno, trudno, wiesz, no, dyskutować z badaniami, tak? Tutaj można Nie, ale może nad, nad tym sobie podyskutować, że no faktycznie fajne badanie, że, że mnie to też zaskoczyło, że na razie się nie sprawdziło to. Myś, też myślałem, że jak zacząłem czytać, to myślałem, żeby... no, Chciałem tak. udowodnić, że waroza z rodzin komercyjnych, tak, jest bardziej zjadliwa od warozy z rodzin niekomercyjnych. Tak a wręcz dziko bytujących w rodzinach mocno oddalonych od siebie, co faktycznie no. intuicyjnie zgodne z, z tymi mechanizmami, że jeżeli masz pionowy transfer pasożyta, to on koewoluuje raczej w kierunku zmniejszenia zadliwości, a jeżeli transfer horyzontalny, tak jak przy wściekliźnie, to nie ma żadnego powodu ewolucyjnego, żeby yes. pasożyt się łagodniał. Tutaj być... bo, mo, bo może, bo, bo, bo zabijając swojego gospodarza, bez problemu się przesiada na innego. Tak jak przy wszykliźnie. Bo ma, y, zmusza, y, zmusza saka do ugryzienia po prostu innego i się przenosi. No podobno tak działa wirus, Zmusza jego. Wirus zdeformowanych skrzydeł, że właśnie. Zmusza jakby, y, w cudzysłowie wielkim, zmusza tą pszczołę do y, dostania się do innej rodziny, tak? Skutek tam różnych działań, zmiany zapachu oskórka, czy tam różnicy w węglowodorach na oskórku i wtedy pszczoły z innych rodzin chętniej wpuszczają taką robotnicę, która przylatuje. Ale tutaj mówimy o, o wirusie, tak ewolucji wirusa, natomiast nie... Niezjadliwości, bo na czym ta zjadliwość dwa razy miały polegać? Że szybciej. No, Tak, tak. Gryzie mocniej. Tak. No to tak trochę. Generalnie zjadliwość bada się przez post stopień postępowania choroby. i jej objawowość, czyli mocno objawowe, bardziej zjadliwe szczepy, nie tylko wirusów, czyli w ogóle patogenów dają bardziej mocno objawowe i szybciej zabijają. No I oczywiście, to no, ale takie to standardowe w innych, w innych badaniach udowodniono, że waroza sama w sobie no, nie powoduje śmierci pszczoły, tylko stanowi wektor do tak. bardziej e, innych chorób typu, typu wirusowe. Tak, ale czyli, czy nigdy bakteryjny. nie no. Ale gdzieś tam krążyła taka hipoteza, ja ją sam słyszałem. Nigdy nie testowano samej, samego dręcza. Czy tutaj się będzie różnił? No i postanowiono testować. Pożyteczna robota. Bardzo. Wszystko, co nas przybliża do zrozumienia pszczół, jest bardzo pożyteczne. A ja bym wręcz powiedział, że do zrozumienia wszechświata. O wszechświata, bo tak A zamierza. mi wystarczy zrozumienie warozy. <laughs> Dobra, Myślisz, ja jestem... że, byś że byś jestem taki łatwy? Myślisz, że jestem taki łatwy do odgadnięcia? No, <głosy> Jeszcze mówić zalotnie odgadnąć? Dobrze, panowie, mam wrażenie, że chyba wyczerpaliśmy tematy i schodzimy na bardzo niebezpieczne na psy. tereny. Schodzimy na psy. Także czas chyba kończyć. Dzięki wszystkim, którzy nas słuchali, słuchają w tej chwili zapraszamy do subskrybowania Pszczelich Wieści szukajcie nas, tak jak już raz wspominałem na wszelkiego rodzaju platformach podcastowych i na naszych stronach waroza.pl miejska pasieka i pasieka prowincjonalna i zapraszamy na następny podcast prasówkę, prasówkę czasopism kwietniowych już tak niebawem dziękujemy ślicznie dziękuję panowie no, Dzięki. Tylko ostatni nie. nie. Się. Jest okej. Okay. Cześć. Cześć. Cześć. Cześć. Ho. Ho. Ho. Wieści, szczela wieści, szczela wieści, szczela wieści.